w piątym odcinku podcastu Złoty Tron. Witam się z Wami Zygmunt, Szwagier, Witek i Wincent. Zaczniemy oczywiście zwyczajowo od nowości i wieści z naszych warsztatów, a później przejdziemy przez nowości i White Warfare na marze, oczywiście i nowych, masy nowych modeli i nowych książek, które wyszło ostatnio. Zapraszamy. No dobrze, to może zaczniemy od najkrótszej wypowiedzi na ten miesiąc. Zacznijmy od Witka, który, który coś pomalował. E, o dziwo, e, tutaj macie model, widzicie teraz, co Witek nam pomalował, znaczy mi pomalował. Witko, opowiedz troszeczkę historię tego przedsięwzięcia. To, to jest to... taka sprawa, że Karol, jak wiecie, ma tych armii niemało. I ponieważ ma ich niemało, to maluje je tak trochę na odpierdol. <głosy> tak jest, przynajmniej moje zdanie. I stwierdziłem, że... Ma tą gwardię imperialną, to mu pomaluję chociaż jeden model, żeby miał też jeden ładny. No i wziąłem tego, tego komisarza, którego <coughs> widzi się na zdjęciu i go na szybko pomalowałem. Zajął mi to jakieś 4,5 godziny. Tak. To nieźle. No, jak na mnie to jest ultra szybko, to już szybciej nie może być. Ja w 4,5 godziny też go pomalował. może nie wyglądało <coughs> tak jak twój, ale... 4,5 godziny łącznie. proszę. Kurde, aż kupię drugiego i spróbuję. <coughs> nie, nie, ale jest pomalowany tak, wiesz, no tak. Tabletop plus. Tak, znaczy nie, no to, lepiej chyba nie, niż Tabletop plus. Pewne lepiej. rzeczy zrobiłem, tak, tak, tak stwierdziłem, że pewne rzeczy, które będzie widać jakby z góry tego modelu, mm. zrobię dobrze. Czyli tam tył płaszcza zrobiłem tak przyzwoicie, twarz mu zrobiłem przyzwoicie, czapkę, miecz... I, i to w sumie wszystko, a cały przód, tam to wszystko jest. A tam poświatę mu dałeś od plazmę, nie? Taką lekką? Lek, zrobiłem... na, na samej plazmie zrobiłem poświatę, a potem, ponieważ miałem już na palecie niebieski i biały, to całą resztę munduru zrobiłem mu na jasno niebiesko. I wygląda jakby takiego olbrzymi OSL, ale spoko wygląda. A no to można poprawić, to jest 20 minut. Poleję no będzie. Czarny, czarny, czarny no, Może Trochę to zmutuje, podejrzewam po i będzie dobrze. Ale, ale ogólnie model zajebisty. Zmutuje. No smutuje. Na zabutuję. początek był trochę inny Ale plan, zmutuje, bo chciałem nie wiem, dwie głowy mu wynoszą. <grym grym grym> chciałem to, chciałem... Z bo <grym> no, chciałem no mu na na początek uciąć tą łapę z tą plazmą i domontować miałem jedno power claw, takie z meganoba i zrobić z niego jarika. Nie. A ja stwierdziłem, że nie chce mi się <śmiech> <śmiech> To jest metalowe czy plastikowe? Plastikowe, laterowo cięcie, już. Tak w każdy chwili można to i zrobić. Tak, tak i taką wielką, taką wielką, taki wielkie power-close od... od, od Tylko ma w prawej ręce plazmę, więc nie w wiem czy... Na, czy A my ma plazmę ma? w ogóle, czy on ma bolt pistol? Plazma. Yeah, pistol. Nie, bolt pistol ma Jarek. A to też mu zamienić wiesz, dłoń samą. Znaczy nie, jest trochę problem, bo on w drugim, w drugim ręku trzyma miecz. Taki też zresztą jest całkiem fajny i... I, I z power cloy z mieczeń. Trzeba by coś z tą drugą ręką power zrobić. to zawsze mogę ułożyć. No i masz. Okay. Nie, nie jest. bo tak tutaj ma, tak jest, tak jest sklejony, że ta ręka nie jest ze tylko dochodzi do tułowia, jakby stanowi jedną część. Więc trzeba byłoby ciąć, y, piłować i tak dalej. Więc... No Ale pomalowałeś model, jest to jakiś powiedzmy, sukces na, na, na, przy Twoim tempie pracy, więc jest ta. spokojnie. Dziękuję Ci bardzo za pomalowany model. 5 euro. 5 euro. Pięć euro. <laughs> <laughs> <laughs> więc, co ty zrobiłeś? Udało Ci się A, zrobić. A ze względu na przeprowadzkę, która. Dzięki Bogu już dochodzi, jeszcze e, ma się ku końcowi i w, w, w, myślę, że w przyszłym tygodniu już będzie wszystko zrobione. Jedyne co zrobiłem to dałem podstawowe kolory na następny pięciosobowy skład raptorów i wymyśliłem, że dwóch będzie miało jakieś tam special weapons. Zobaczyłem, jakie mi tam broni zostały. Jeden dostanie meltę, drugi dostanie flamer. I podobnie jak ten skład, który widzieliście w poprzednim odcinku to jest y, skład, który trochę tak skonwertowałem z, z Bicu do y, Betrayal of Calf i z, y, wziąłem plecaki, a, plecaki z 40-kowych raptorów, bo są prawie identyczne do tych y, forżowych które, które można kupić w tym oryginalnym Night Raptor a, Night Raptor Set i planuję, żeby mieć 15 do 30 i, I 30 15 do 30. Nie, i 15 do 40, bo y, mogę zrobić wtedy ten raptor talon, tą formację. Mm -hmm. tam, pięciu, tak? tam trzeba mieć trzy składy po pięciu. Obojętnie, mm -hmm. czy wiesz, czy zrobisz trzy składy po 10 czy trzy składy mm -hmm. po pięciu, to nie ma różnicy i musisz mieć jakiegoś tam y, Lorda albo Sorcerera z, mm -hmm. z jump packiem, on wtedy za darmo ten jump pack dostaje a nie dostają jakieś tam bonusowe zasady, typu mogą szarżować po Deep Strike'u i tak dalej. Okej, okay, to, jest, to jest dobre. No, to jest całkiem spoko, <coughs> więc, więc no tak jak mówiłem, robię to armię pod dwa systemy i mam nadzieję, że mi jakoś wyjdzie. Spoko. Jeśli chodzi o mnie, to ja y, w tym miesiącu właściwie pomalowałem y, no, trochę na odpierdol, jak to widok tak określił, ale nie, nie, no, ja po prostu bardzo szybko pomalowałem na taki typowy podstawowy bardzo tabletop, pomalowałem y, no 1200 punktów y, teranidów, które znalazłem z pudełka, wyciągnąłem kudełko w którym znalazłem 10 termagontów, 20 Genestillerów, 3 Reaper Swarmy, Zoanthropa, 7 ty Tyrant Warriorów, Bajowora z trzema Spurmajnami i dokupiłem Hive Taranta. udało mi się 3 edycyjnego albo 2 edycyjnego, już nie pamiętam teraz, chyba 2 edycyjnego. edycyjny. Reaperów jeszcze masz? <coughs> Trzy tak. z, z Ripper Swarmy, tak. No, nad Hive teraz muszę jeszcze troszeczkę popracować, bo mi się nie podoba to, co tam zrobiłem. Zrobiłem już tak bez weny, powiedzmy. Ale pomalowałem sobie w jeden miesiąc jedną armię, taką małą. Tak naprawdę potrzebuję ewentualnie gdzieś znaleźć kilka modeli <coughs> i żeby zdobyć do takiego 1500, takiego standardowego. Odnośnie tego, jak, jak ich malowałem, czy malowałem ich w barwie highfleet Fleet Kraken. jest takie dosyć proste, biało białe ciałka, czarno-czerwone czerwone pancerze. I później tam już jakaś moja luźna wariacja na temat kolorów jakichś mózgów i innych nociwistych rzeczy. Ale nie wiem. Wydaje mi się, że na, na Battle Report'y się przyda. Na stole wygląda to spoko, bo jest bardzo fajny kontrast. Teraz jeszcze kupiłem trawki do nich, bo zrobiłem podstawki, jak widzicie na zdjęciach. Zrobiłem podstawki z takim bardzo oldschoolowym, zielonym, Zielony. zielonym K zieloną krawędzią. Zieloną krawędzią. Goblin Green tam poszedł jakiś, która była pod kolor tych kiedyś, mat, taki, tak. Tak. kiedyś tak. druga decyjnych. Kiedyś one były pod kolor tych mat. Mięciutkie trawiasy. Tak, tak, tak, tak, tak. tak, tak, tak. Eee, Ale, no po prostu stwierdziłem, że tak no fajnie oldschoolowo będzie wyglądało i podstawki też zrobiłem tak totalnie, na tak jak się kiedyś robiło, po prostu piasek się sypało, albo wręcz flok Jakiś tam wtedy oni sprzedawali takie, tak, takie tak, nie wiem co to było, jury jakieś takie miękkie Które były barwione, no i spróbowałem tak zrobić, oddać ten efekt takiego ciemnobrązowy highlight i to wszystko takie no prosto Też się nie nie chcę powiedzieć, że się nie chciałem to szybko pomalować, ale też nie chciałem się nie wpuszczać na tymi modelami, żeby one też wyglądały tak, jakby były kiedyś pomalowane. No, plan jest taki, że pogram nimi trochę jak, jak, będę, jak, będę, jak ich polubię to ich sobie zostawię. Jak ich nie polubię to po prostu wystawię ich gdzieś na ebay i wtedy jakiś Amerykanie z za dużą ilością pieniędzy, bo na pewno nie wystawi ich tanio, będzie mógł powiedzieć, że kupił że ma armię od nie, drugiej edycji i gra nimi i takich chujowo <śmiech> kiedyś pomalował. <nie? śmiech> taki pomysł. Nam no, jeszcze za nich druga więc mogę wtedy zrobić jakiś cały zestaw i jakiś człowiek, który lubi e, takie takie rzeczy, będzie hmm. mógł sobie to wkurzyć. Dorzuć jeszcze te boksy takie stare, co masz, te absolutnie niepraktyczne donoszenia, figury. Masz no, takie dwa mam, pudełka. Mam, mam. Ale one się połamie, połam, to one są takie ściskane, to nie do Ale mam. no to stary wyślesz wiesz, klientowi, wyślesz boksy osobno, a, a armię osobno, a to, że on sobie połamie później tymi. Przecież firma zrobiła to pod te modele. Nie, a nie, to, że zrobiła to źle. Ale nie jestem pewien, czy będę je sprzedawał, bo po prostu malując je, one są, te modele są tak brzydkie, momentami, a z drugiej strony są tak urocze. Znaczy, bo... no mają ten właśnie, jest ten urok takich. No, te mordy ty... na przykład, jak malujesz termagantów i widzisz te mordy, takie uśmiechnięte, takie. Hihi, biegnie taki termagant. No. Gypsy są takie zwykłe po prostu, nie? Ale termaganty są po prostu pełne charaktery. Gypsy tak się. Mało się zmienili od tamtej... Bardzo edycji. mało. Teraz jak wziąłem, powiem ci szczerze, jak wziąłem stylerów, bo chciałem ich złączyć 22 stylerów jest w Space Hulk'u. Nie chciałem ich dołączyć, żeby mm. mieć trochę więcej punktów. To jest różnica przede wszystkim w rozmiarze. Są dużo wyżsi. Pancerz mają zupełnie inny. Te staroedycyjne mają taki mm. element ciałka odsłoniętego, tak jakby. Przynajmniej ja to tak umalowałem, że takie odsłonięte ciałko. A te z Space Hulk'a mają tam pancerz taki bardzo twardy. Mm. naruś to mają taką mm. wiesz, tą typowo terenicką. No ale sama jakby... Forma jest, jest taka sama i dzięki Bogu, że niektóre były połamane i rączki były poprzyklejane w różne sposoby, bo wymalować 20, 20 identycznych modeli to po prostu po powiem szczerze. Bardzo, <laughs> Nawet, tu... bardzo mi się podobają te hermaganty, to są bardzo stylizowane na ksenomorfy. Z dużymi napazurkami. Tak, jakimi, tak. Tak, tak, tak. w ogóle myślałem, że to są jakieś bardzo, bardzo stare edycyjne no, g Na początku, jak hmm. mi pokazałeś z pudełka jeszcze hmm. metal, wiesz, goły metal był. Myślałem, że to są e, Jeansy i jakieś tam pierwsza wariacja na temat. Mm -hmm. No, mam jeszcze właśnie tych czterech hermagontów i mam jeszcze sześć, jak się nazywają, e, gargoili metalowych, także będę szukał <śmiech> jakiś na Allegro czy na jakichś innych stronkach e, właśnie tych modeli, tylko potrzebuję metalowe, ale drugą, trzecią edycję, więc taki apel do was, słuchaczy, jeżeli macie gdzieś te modele i wam się walają, są niepotrzebne, dajcie mi znać. No w komentarzach skręcę od Was odkupię, bo chciałbym po prostu dorzucić sobie tych oddziałów, no i wtedy jakaś różnorodność będzie. Nie chciałbym robić kolejnych 40 drin stillerów, albo nie wiem, tak jak jeden koleś na grupie, 350-370 termagantów, po prostu z tym nudem koleś nastawił cały stół, bo po prostu jest zostawiony termagantami. Czyli to jest 500 punktów, tak? No nie, dużo tam punktów jest, ale po prostu, wiesz, 370 modeli. Koleś mówi, o ja mam tylko 20 mniej, nie no tak o kurde psychole, nie? Ale je, je, jeśli macie gargoyle, metalowe, gargoyle, stare lub macie stare, metalowe hermagonty, jakieś 5 sztuk, 6 sztuk, to chętnie od, od, od Was odkupię, dajcie mi znać. Przechodzimy teraz do szwagerku. który też sporo pomalował. No nie aż tak sporo, w porównaniu z poprzednim podcastem. Yy, pomalowałem sześciu taktycznych marinów z oddziału numer 5 drugiej kompanii ultramarinsów. To jest oddział taktyczny sierżanta Wandara. Czyli zostało w tym momencie dwóch do pomalowania, są już sklejeni, czekają na podkład, żeby była kompletna dziesięciosobowa ekipa. Oprócz tego, no oczywiście Guliman w tym miesiącu był, o czym sobie powiemy, jak będziemy omawiać Wildwarfa. Mhm. Na jak... razie zdjęcie nie pokażemy. Pokażemy przy momencie, w momencie omawiania. Zostawimy tam ten. Smarcie. No możemy i tak. <śmiech> Natomiast jak już zrobiłem Kalgara, to też, też w tym miesiącu Karol kupował coś chyba tego Tyranida no. ze sklepu PMTW na Allegro i stwierdziliśmy, że no to może tam przesyłką się podzielimy czy coś i zobaczyłem co ma w ofercie pan PMTW. Polecam Allegrowicza tak swoją drogą. Tak, tak. Jest bardzo, bardzo rzadalny, rzetelny i fajne, rzadkie rzeczy można u niego trafić. No i trafiłem właśnie przeglądając jego przedmioty Marneusa Calgara, czyli chapter mastera Ultramarinsów wersja z trzeciej edycji chyba, to oh, Jazz Goodwin jeszcze robił tak, tą mm. figurkę w metalu, co ważne, nie w się tylko w metalu, no to sobie tak, no i jego też pomalowałem. Yy, no, różnica skali jest dosyć widoczna w porównaniu do nowszych modeli, bo pomimo tego, że jest postawiony na troszeczkę scenicznej podstawce, czyli jest tam, nie wiem, no ten 1,5-2 mm wyżej to nawet mimo tego nie dorasa do zwykłego taktikala z 2013 roku, także no... Ze starości się skurczył. Ale już, już mam pomysł, z jakich biców, bo te wszystkie, czy, czy na ramiennik, czy noga, czy cokolwiek, to wszystko istnieje w bicach obecnych do 40, więc można go skidbaszować bez problemu. I myślę, że kiedyś w przyszłości, jak już nie będę miał innych projektów do malowania, to sobie właśnie takiego kalgara złożę, a tego gdzieś tam wystawię na eBay czy coś tam. No, No i wczoraj jeszcze... Nastał wieczór nietypowy, no bo już któryś raz z rzędu mogę się przyznać, że oglądam top Minions na YouTube w bardzo dużej ilości do malowania. Bardziej słucham niż oglądam. No i Atom Smasher prowadzący ten kanał zawsze mówi, że no Sigmar jest spoko słuchajcie, no nie, nie, nie bądźcie uprzedzeni, po prostu weźcie pomalujcie, zagrajcie i zobaczycie, że jest spoko. Miałem takie stare modele High Elfów, jak to się dawniej nazywało w Fantaziaku pięć pomalowanych szóstego, tak w połowie drogi elfa ze sztandarem, który chyba rok, rok czekał w pudle. Wziąłem go wczoraj, wyciągnąłem, wkurzyłem się, dokończyłem go. A oprócz tego porobiłem dla nich okrągłe podstawki, bo kiedyś miałem taki plan, że będę bardziej cool niż hipsterzy i do Sigmara będę robił figurki na kwadratowych podstawkach. Przeszło mi. Także są przerzuceni sześciu elfów jest gotowych, jest na okrągłych podstawkach, a cztery kolejne elfy, czyli żeby dopełnić unit są już sklejone, czekają na odkład. Tych y, Sigmarinsów, <coughs> których miałeś też... Sigmarinsów że... mam dwóch pomalowanych, też ich przerzucę na okrągłe i domaluję jeszcze no, trzech, żeby był unit 5, a y, jeszcze mam tego, co od Winca dostałem dawno, dawno temu na urodziny Elfa Maga na koniu, mm. y, który jest na podstawce też prostokątnej y, i teraz y, w Sigmarze Kawaleria, wszystko co na koniach jest na podstawkach owalnych to jest taki nowy rozmiar, który dopiero przy Sigmarze wprowadzili. No i tak sobie myślałem, skąd taką wezmę, nie? jeżeli no wszystkich, no to wszystkich przebazować, tak? I ostatnio kupiłem yy, White Scara na motorze z gry Death Watch Overkill, który ma dokładnie taki podstawek owalny. To zależy, bo ja mam w domu yy, kawalerię do to, tych oruków, tych na tych dzikach wielkich. Mhm. I to nie jest ta podstawka, co... No jeżeli z, mówisz, mówisz, Oni są o... na Terminatorowe, czy na jakich? Nie, oni są na, też na takich owalnych e, podstawkach, ale ona jest dużo, dużo większa. Ale podstawek owalnych chyba z 5 czy 6 rzędów. Tak, jest, teraz dużo już dużo jest. To jest właśnie chyba najmniejsza owalna, jaka jest Aha, okay. na te konie. No, ja tak, jest poza tym nie, nie, nie ma znaczenia. Tak. W Sigmarze może ustawić jakiekolwiek podstawkę, no, ale co też nie wydaje, pasuje, ale, nie ale wystaje. Tak, jak Czemu? patrzyłem sobie, to wypuścili ponownie ten boks, który kiedyś się nazywał Island of Blood, hmm. a teraz się nazywa Spire, Spire of Dawn. Hmm. E, no i tam są elfy na koniach. Hmm. I, te, no, takie I mają dokładnie takie te owalne. Poza tym możesz sprawdzić sobie na stronie, są podane rozmiary tych podstaw. Yy, Patrzyłem na stronie GW, nie w opisie ma. nie ma. Jest podane, że są okrągłe podstawki. Do to, to jest bez sensu, bo jest no wystawiona jest, takie, że jest na ilość na tam milimetrach. Nie? Jak Z... Masz pojedynczy model, ale jak to jest duży box, gdzie jest wiesz, tam 60 modeli, to już nie, nie wyszczególnia. Kiedy malowałeś tych healthów? Na przestrzeni dwóch lat. Także tam różne są lepele. No też bez sensu, żeby kupować cały pakiet na przykład 10, czy tam 5 podstawek, tak ci dałem nie pewnie 5 a potrzymasz. Dzięki. Kupiłem właśnie pięć podstawek, bo potrzebowałem do tego jak się nazywa. No distillerów Steelerów gościa. Ty tam jakie to były? 25 czy jakie? Co? Nie 25 to by nie kupował. I jakie do jeanselów kupiłeś? Do, właśnie to owalne do jeanselera. Tak, tak, tak. Ale tam 65 albo 70. A to już A, większe. To, tak, to już jakaś większa. na no taki duży jest? Nie. Yy... high Tiland. No, Broodlord. Broodlord, kurde, kurde no. trudne słowo, Broodlord. Um, zatem on ze Space ma tam taki podstawek, taki dosyć długi. Wszystkie górę. one są, no. wiesz, wszystkie te, które GW wypuścił akurat Broodlordów, wszystkie są teraz na tego walne, bo no. oni zawsze mają jakąś tam sceniczną tak. podstawkę, wystają z tymi. No, poza no, tym one są, stoją tak do góry i, tak, i, tak, i na dół tak, są, tak, są tak, więc tak, one muszą się balansować. Kurde, ten stary tylko Broodlord. No, tak on był rycza, ryczał w powietrze. A ja właśnie staje, teraz chciałem kupić. Taką. Właśnie od PMTW chciałem kupić, bo ma dwóch takich, jednego za 30 zł, bez jakichś tutaj wystających ten takli a drugiego ma za 40 trochę, trochę więcej z wystającymi. Kompletnego. Kompletnego, tak. I chciałem kupić dwa i ja tak mówię... Nie, nie, ale żona mi powiedziała, że mam nie kupować figulek. No dobra, w gruncie rzeczy to tyle, jeśli chodzi o y, wyjeździe z mojego warsztatu na czas obecny. Y, coś y, dużo. Trochę będzie Sigmara, trochę będzie Ultramar. Jest, no, nie sądzę, że... Ale nie, bo sobie zagrałem w Sigmara. Dokładnie, w plus jest tego taki, już że, moglibyśmy. że i, ja muszę jeszcze teraz swoje orki podciągnąć do Sigmara i możemy w końcu zagrać coś w Sigmara, no i, i już. Właśnie. Jeszcze tylko jedną uwagę na koniec dodam, że te cztery elfy, które będę malował do tego działu, to będzie mój pierwszy w życiu eksperyment z takim typowym, typowym batch painting, czyli hmm. biorę ich wszystkich, psikam w podkład, biorę na przykład led belcher i wszystkim nakładam led belcher, biorę null oil i wszystkim po kolei nakładam null oil. Nie to, że na przykład przy jednym robię nogę albo tarczę i wszystkie kolory, tylko jedna farbka i wszystkie cztery chłopaki. No i zobaczymy jak to będzie. Raz tak sobie zrobiłem, zrobiłem dziesięciu tak. tak. Ale 9. 10 dziesięciu 10 to, to już jest duża porcja stary. To, no, no też, też, też, też, też bym się cieszył, no bo zanim dojdę do 10. Watch to w czterech, dziesięciu. Powiedział ten, co powołowało się 37 modeli w ciągu miesiąca. No tak, ale ty też czaskasz aerografem to też jest Tyle Tych teraz w ogóle aerografa? W ogóle? W ogóle nie. Nie, no podkład też... i wash. Nie, Nie, nie, tam jest podkład, jest... Y, jeśli chodzi o... No wiesz, by... my chcemy, żeby te nasze modele jakoś To jest różnica. Nie, Poyite. Mhm. ale odnośnie, odnośnie Teranidów zrobię jeszcze jakiś.. E, fi, ja Jaki filmik zrobię na, na swój główny kanał, e, odnośnie właśnie podejścia do takiego batch paintingu, bo to tak jak, e, tak jak właśnie w Paki to jest różnica. Jeżeli ktoś chce wytrzaskać tych modeli dużo szybko, są metody na to, właśnie Aerograf Drybrusze. E, natomiast jeżeli ktoś chce jednak. E, Zrobić te modele dobrze, tak jak Winston czy Michał, no, czy Szwagier będą robić, e, że te modele mają wyglądać, to niestety to zaczyna już być męczące. Bo to trzeba przy każdym modelu usiąść i spędzić 3 godziny robiąc na przykład pancerz i wiesz, że masz jeszcze 9 koleci, którym musi zrobić dokładnie to samo. Więc to też jest, no trzeba, trzeba znaleźć swój złoty środek, moim zdaniem. Ale o tym później. Także ten dział możemy zamknąć na chwilę obecną i lecimy do nowości. A tego w tym miesiącu jest dużo. Teraz przejrzymy sobie nowości, które pojawiły się w miesiącu, na przełomie miesięcy lutego i marca, a jest tego trochę. Przede wszystkim może tak w telegraficznym w skrócie co otrzymaliśmy? Otrzymaliśmy przede wszystkim Gathering Storm 3, Nowy Triumvirat, i coś jeszcze było ciekawego, chyba już nic nie było ciekawego. No, tam no, jakieś pierdolne no, Możemy zobaczyć, Line. co Whiteboard na ten temat mówi. Tak? No dobrze, są modele nowych, stormcastów jeżdżących na kawalerii, znaczy nie, jeżdżących na, na gryfach. Stormcasty z ptakami. To była taka fajna, fajna opcja konwersji do 30-skowych Bo w 30 jest taki model cyber. Eagle? cyber hawk, hawk. Cyber -Hawk. Cyber -Hawk który jest znacznikiem, tak naprawdę jego się nie używa, jego nie można zabić natomiast można go ruszać po planszy co? Chyba ma nieskończony zasięg i w promieniu ileś tam cali od niego chyba przerzuty do, przerzuty do, strzałów. do strzałów są na cele i tak, on tak ci tam poświetla ci jakby to się To się kupuje to to się w ogóle można jako, jako upgrade Nie. do HQ. Nie. Znaczy jak zabijesz jak zabijasz zabijasz gościa, HQ, którego ma, którego ma To jest coś droga. jak ten Amorant w Orku czy okay. coś takiego. Taki jak familiar. Taki coś tam tak, tak jak, jak w chaosie masz tego spell familiara czy coś takiego. Okay. No także te ptaszki są spoko, duże kusze z tą kasu też są spoko. Yy, tak, modele z Prospero, czyli Terminatorzy w wersji Tartaros i Power Armor Mark III wyszły do 40 razem okrutne z zasadami. Okrutne ceny, okrutne oh. ceny. Ale to jest to samo, co było przy kalcie, tak, tak. że jak mówię, tak z kalta to jest 160 zł, tak. Kiedy na Allegro ich możesz kupić za 60 zł. Tak. tak, ale pudełka też nadal można chyba kupić, nie? Budełka duże, duże prospery. I kanta też. No to nie wiem, tak, tak naprawdę zastanawiam się, po co to robią, bo przecież to jest oczywiste, że ktoś, kto chce nawet kupić, nie wiem, 10 kolesi, jeśli może kupić, no, dorzucić parę groszy kupić mieć kolejnych dwudziestu, których może nie wykorzystać. No to nie Masz wiem. Wiesz, to jest, jaki jest, wiesz, jaki jest system marketingowy? No, mo, tego? Może być ktoś, kto na przykład.. Yy, Aż tak nie dba o to, ile wydaje kasy na hobby, ale na przykład nie chce mieć 50 modeli, tylko chce 10 Power okay. Armor Mark 3, a to nadal jest taniej niż Power Armor Mark 3 z Forge World. Ok, no dobrze. I poza tym jest plastiku, tak? Czyli lepiej się konwertuje, nie ma bombli i tak dalej. Także, no, no można. Oczywiście nie ma, nie ma żadnych nowych zasad do Power Armor, no bo to jest Power Armor, tak? To jest w zasadzie taktykali się po prostu używa, czy jakiegokolwiek mm -hmm. innego unita, yy, jaki skleisz. Natomiast wyszły zasady do Tartarosów. Tartarosi są terminatorami, którzy mogą robić Sweeping Advance jako jedyni. No i y, oczywiście też taka notka taka sama jak była przy katafraktach czy przy y, kontemptorze, że ten model może zastąpić dowolny wpis terminator przy dowolnej formacji albo detaczmencie. Kodeksu, I dwie nowe, dwie nowe pukawki dla tych, dla y, tartarosów. To są, jest Volkite Charger. A to już stworzona tak? y, Nie, nie, nie, są zasady normalnie dla. Aha, w tych zasadach tartarosów Bo na razie tak? Wolkite wo, okay. mieli chyba tylko w mechanikum kilka mm -hmm. jednostek, miało Wolkite. Y I wyszedł Plasma Blaster, który jest takim jakby, nie wiem, coś pomiędzy Plasma Gunem a, a Stormbolterem, tak? Że, Chyba ma więcej strzałów i profil jak normalny Plasma Gun. Mm -hmm. tak? Tylko że Assault i chyba 2 albo Assault 3. No trzy, to nie nie jest Assault 2. Mm -hmm. Nie pamiętam dokładnie nie chcę skłamać. Dobrze, no do... i standardowe wyposażenie typu y, Assault Canon i Heavy Flamer. Mm -hmm. Do z bola wyszedł Ogry, jakiś bohater. Jeżeli dobrze widzę. To są specjalne postacie, które po prostu możesz dokupić sobie do wynająć właściwie i nawet chyba nie dokupić nie możesz, i musisz już za każdym razem do każdej gry płacić. Ale ten jest plastikowy chyba? Jest plastikowe. Ten jest plastikowy, a z Forge World'u jeszcze wyszło dwóch bohaterów. Jeden tak. to jest jakiś ork z, takim, z, takim koś, z taką kosą na, na, mm. na ramienniku. Mm. I wyszedł taki gościu, który wygląda trochę jak taki, wiecie, stereotypowy rycerz. Kwadratowa żuchwa, tak, loczek tak, tak, Imperium, i tak dalej. Jakiś bohater taki. Tak. Yy, Karol, jako dinozaur wargamingowy powiedz mi, co to jest slumbo, bo wyszedł. Nie mam się do tego pęcia, slumbo. Po, powiem Ci szczerze, że nie mam i nie rozumiem fenomenu tego, tego modelu. jest Jestem mo mo taki, wiecie? okropnie brzydki. Ale jest to jakiś stary chyba... Jeśli Champion to... House'u, z tego co tutaj piszą był w pierwszym Chilo zestawie właściwie. Chaos Warriors no, w tak. 1986 roku czyli jest tak, wicaj moim rówieśnikiem były, u były, że to szósty? Tak, to moim też no by, słuchajcie, były takie kiedyś jak czasem możecie znaleźć w internecie stare jeszcze katalogi GW mhm. czarno białe mhm. że tam każdy model miał pod spodem jakiś tam numer że no. się trzeba było wypełnić rubryczkę mhm. że chce model numer 1, 2 przez mhm. przez A coś tam i właśnie taki model i jednym z tych modeli był właśnie ten typek, tylko hmm. on był troszeczkę mniejszy i tam proporcje były Zrobili go w tak. klasiku, ale poza, poza jest dokładnie ta sama. To jest dokładnie, dokładnie i ten sam model, no. tylko i mi on się kojarzy bardzo z jakimś tam wczesnym Heroquestem czy jakimś takim. Tak, tak bo on jest, on jest przede wszystkim do, do tego, do Silver Tower i tak dalej. Hmm. No i do Sigmana, jak sobie tam grasz w wojownikami chaosu. Bardzo no. fajna rzecz, że ten model jest <coughs> tak... Y to, to, to jest jego zaleta, że nie jest tak prosty, no bo na tym tam były proste modele, że może dobry malarz sobie tam pójść w ogóle i, i czy, Kosmos. Tak, o, odlecieć, jeśli chodzi o umiejętności malarskie na nim. Robić no metalik, metale, blizorki, blendy. blendy, wszystko. Także trzeba go kupić Witkowi mm. i będzie miał mm. na 4 miesiące. Nie byłem ci ten model w ogóle. Na nie, nie, mi też się Jest brzydki po prostu, ale no... Ale pamiętam, że byłem kiedyś u Crispina, to miał na stanie chyba z 3 czy z 5, więc schodzi. Schodzi niestety jak się bułeczki, no bo ludzie mają dziwne z sentymentem. Dobrze, słuchajcie, jeśli chodzi o Black Library, dużo różnych pozycji, nie będę się wdawał w, w żadne konkretne, natomiast w, w, ta książka Oko Ezekiela przypomniała mi o jednej rzeczy. Polskie wydawnictwo Kopernikus, mm -hmm. <coughs> przepraszam, zaczęło wydawać książki <coughs> warhammerowe. Mm -hmm. Są w tym momencie w Empiku, czy w innych sieciach W polskim przekładzie, czy tylko po angielsku? W polskim przekładzie, właśnie, no właśnie o to chodzi, że w polskim przekładzie. Jedna z nich to jest Zstąpienie Aniołów, czyli Descent of Angels. To jest kontynuacja herezji Chorusa. Mhm, tak. Bo te poprzednie wydarzenia, już nie pamiętam, co tam Fabryka Słów wydawała chyba. Fabryka Słów, w sensie, ale z licencja co Tak, wydali tam chyba do Fulgrima. A bo, nie, nie, nie, tak, chyba powiem. tak, chyba pierwsza, 4, nie, albo pięć wydali no to pięć by było, tak mówiąc, bo czwarta to była ucieczka Eisensteina i piąty był Fulgrim, jeżeli dobrze pamiętam, no to to, to jest tutaj. szósta y, stopienie Aniołów y, jest po polsku y, czyli ta seria, jeżeli dobrze pójdzie, będzie kontynuowana, będą nie, nie. pozycje tłumaczone, a poza tym y, seria Space Marine Battles tak, bitwy Space Marinów, pierwszy tom y, Świat Ryn o karmazynowych pięściach, tak, czyli mm. Crimson Fists jest seria karma w kadłzowe pięści? Nie wiem, bo nie zajrzałem, kupiłem Aha. tylko, żeby wspomóc wydawnictwo, bo już no, czytam raczej tylko w oryginale 40. E... Czyli godać książkę, żeby postawić na półce? I dać ojcu przeczytaj, bo on nie czytał po angielsku, a uruchamu mu się podoba. Aha. No właśnie, kiedyś mieć. No. Okay. Także tak, no, jeżeli, jeżeli to się przyjmie, jeżeli to się sprzeda, to myślę, że obie serie będą kontynuowane. Może wejdą też w inne serie byłoby całkiem przyjemnie. Byłem był... strasznie zadowolony, jakby w Polsce rzucili to, co było w Anglii, że były książki z Horus Heresy. A wiecie, jak sprzedają w kioskach, że macie taką planszę A4 w folii i mhm. do tego jest dorzucona książka. I pierwszą mhm. książką, jaką wydali w Anglii, bardzo ładny hardcover z taką jakby czarno-białą wersją oryginalnej okładki wyszedł Demskiego Bouldena The First Heretic. I on tam kosztował jakieś Wiecie, jak to jest, że jak rzucałem pierwszy numer, to jest ja zawsze, zawsze na trzy nie. razy tańsza, tak? I jeżeli te książki by kosztowały, powiedzmy, ten z 30-35 zł, to bym no to sobie taki... na pewno wybrane tytuły, te, które lubię, tych autorów, których lubię, z Herezji Choruso, bym sobie kupował co miesiąc. To już ci powiem, że na pewno bym będą kosztować 30-40 zł, bo normalna, softcoverowa książka angielska kosztuje 60 zł. Horus sorry, no, ale, te, ale wiesz co, te nawet teraz w złapie, za, jak kupujesz GW, no ale dobrze, ale mówimy o polskim to tak? Tak, ale to z dalej, nawet w porównaniu z cenami brytyjskimi to, co wydali, było to, tak. dużo, dużo tańsze niż to ta, kupował ta, ta, ta. w necie. Nie wiem, czy ta, nie wiem, jakie były ceny tych kolejnych. po prostu mówię, no, no ale błapa, The First Heretic już bym sobie kupił, <laughs> bo jest jedną z lepszych książek w całej serii, tak? Okay. Także polecam, jak chcecie zacząć Horus Heresy, to The First Heretic też nawet y, czasowo jest jedną z pierwszych historii, która tam się dzieje. Tak, Chociaż jest książką tam numer 16 14, czy 14, to. to można od niej spokojnie zacząć. Hmm. Jest trochę chorober. Dobra, zresztą każdą sobie. książkę dębskiego Bodena się czyta po prostu przyjemnie. Świetnie, e, nowości to... z w nowościach z Forja mamy kolejną mutację Imperial Knight'a, mamy no, duży news, siódma księga. Wiesz, wiesz co mi przypomina ten Knight, pamiętacie Pacific Rim i ten robot tych rosyjskich rosyjski robot Czerno Alfa, Czerno Alfa Trochę tak wygląda, taki jest bardzo tak. boki. E, słuchajcie, siódma księga heresy Horusa, tak? Inferno, zasady dla. Dla, dla, dla... Kastodys. Kastodys. I... Wyż, przecież wychodzą teraz Talons of the Emperor. Mhm. Chyba najkrótszy kodeks do 7 edycji, jaki wyjdzie, bo za chwilę mamy 8. A w tym boksie są zasady dla nich, do 40. Jest Contemptor ten Skarta identyczny, tak. tylko że pomalowany na złoto. Jest Rhino. Rhino tak jest dla sisterek, a Landek jest, jest dla Custodes Więc będziemy mieli też... Ponownie, że 30 znaczy, przenika nam do... Fajnie, fajnie, że kolejna armia imperialna, tak? Kolejna opcja, którą sobie można wziąć. No. Sprawdź, mamy jeszcze trzydziestkowy czołg Castaude Stury. No, I transporter. Czołg i transporter, tak. No, no, no, no, no, no nie są piękne, no ale to już kwestia gustu. Słuchajcie, teren do y, Hobbita, Lake Town House. Bardzo fajny teren w plastiku. Tabletop Minions recenzował ten zestaw jest naprawdę naprawdę fajny, fajnie wykonany, wytrzymały, dobrze się go maluje, a poza tym, z racji tego jak wygląda, pasuje klimatem do, do Sigmara, do wszelkich klimatów fantasy, hmm. frust, bardzo, bardzo, bardzo, bardzo fajny, taki no drewniany. A to piętory... wiesz co, nawet widziałem jakiś gościu robił tak, że na przykład... To jest świat imperialny, taki agro, wiesz, agroświat. Można oczywiście w 40, i, tak, są full, sobie, awards. Tak, i gościu sobie I zrobił so taką, świat, taki tak? cały stół, lekko taki... Z tym że wiesz, te budynki były takie ala średniowieczne, ale tam dodał jakieś Rury, me mechanikowe, tam. wiesz, takie rzeczy, i całkiem no. fajnie to wyglądało. I że to jest świat, który zaopatruje no system, jak system na przykład w zboże i jakieś tam rzeczy. No jak bardzo fajnie. Te I zawsze bardzo takie rzeczy, jeśli zrobisz taki crossover, to możecie to pasować fajnie do właśnie, nie z systemu, w którego mm -hmm. jakiegoś tam malifo, Volsunga, yy, nie wiem, czy tam jest jeszcze, yy, warmaszyny, czy warmachorcy ogólnie. No fajna sprawa. Dodatek do Total War Warhammer. Nie wiem, czy chłopaki testowaliście też. Eee, ja jesteś, dawno tam? nie zaglądałem do A, Total Warhammer. Bo... No, A Bardzo przyjemnie się grałem. Ale Widen grał. darmowe mhm. no, DNC. Darmowy zawsze spokojnie. Tak? <grym> Dobrze, czy chcemy o dawno fłoży pomówić? Eee. Ja nie chcę. Czy znaczy no, jest... Ty możesz mówić? <grym> jest, mogę chyba. Jest już temat, więc można pomówić i, i sądzę, że pomimo tego, że. Nie podoba nam się strasznie to, powinniśmy chyba zwrócić parę zdań w kierunku naszych słuchaczy. No, tak uważam przynajmniej. Nie? No bo powiedz, że co robiłeś? Znaczy tak, no ogólnie była zamknięta beta, w której miałem przyjemność wziąć udział i wziąć udział, też pograć sobie troszeczkę w grach multiplayerowych. Nie było tam kampanii, nie było tam, nie było kampanii, nie było możliwości grania Singla. samodzielnie, były tylko, był tylko multiplayer. Co się zmieniło w Dawn of W zmieniło się to, że mieliśmy tam trzy, na, trzy nacje, rasy? Frakcje. Tak, trzy, znaczy frakcje ludzi, Eldarów i orków. I cóż, mamy do wyboru tak zwane swoje elity, czyli swoich trzech, trzech, trzech swoich charakterów. Wybieramy z pięciu dostępnych w wersji beta. No i tam oczywiście od jakiegoś Big Maca, Gorka Nota, Dreada itd. itd. Wildboy jeszcze był i ktoś jeszcze, nie pamiętam czy teraz, pięciu było. Commandos może? Jeszcze który wymieniłeś? Bo nie był Big Mac, Wordboy Gorkanot, Dread i... Ktoś no jeszcze. i Warboss ten... A, no Warboss wykonał, no tak, raczej. Wielkim Power Club. Tak, tak, taki normalny Warboss. No i... Tak jak tu Witek zauważył oglądając chyba jakieś gameplay, tak no bo ty, bo ty nie miałeś bety, więc podejrzewam, że po z gameplay wywnioskowałeś to, co Tak, tak, obejrzałem kilka gameplay, bar... rantów internetowych. Rantów. No <śmiech> tak, tak, tak. Bo niestety gra ewidentnie to co na początku miałem pierwsze wrażenie, moje było takie, że jest to no, pójście w stronę troszeczkę może kompetytywnego grania, jakiegoś takiego, tu wiecie, jak turnieje mamy LoLa i, i Counter Strike'a czegoś takiego i StarCrafta zresztą. No. Tak, wydaje mi się, że niestety pójdzie to w kierunku bardziej moby, czyli lolów i doty, w których po prostu musimy cały czas przeć naprzód. Budowanie bazy i surowce są totalnie uzależnione od tego, jak daleko posunęliśmy się na mapie. I coś, co ja bardzo zauważyłem jako wielki, ogromny minus, który pamiętam na przykład z domu for jedynki, gdzie grałem na swoim poziomie, po prostu tam gdzieś na, z ludźmi po internecie, czy po prostu z bratem, jeżeli nawet, jeżeli nawet dostałem w pierwszej fazie gry w Ciry mogłem się wycofać do bazy castle czyli po prostu postawić wszystkie jednostki dookoła, po prostu trzymać się blisko wszystkiego, jakoś się odbudować i spróbować wyjść z powrotem, tak tutaj nie ma takiej szansy, po prostu nie ma żadnych zasobów które, które możemy zdobywać będąc w bazie, wszystko musimy wyjść gdzieś, rozszerzać się i, i, i po prostu, czy rozszerzać swój obszar działań. Co powoduje, że jesteśmy bardzo czuli na to, na kontratak przeciwnika. Co mi się wydaje, że było, byli reliki z tego totalnie świadomy, ponieważ jedno z pytań ankiety było, czy jak czujesz się, jak, jak oceniam swoje szanse na powrót po, pierwszym, no po pierwszych wcirach i oceniam to na zero, po prostu nie ma szansy. Przynajmniej ok, na moim poziomie umiejętności nie mam 600 kliknięć na minutę, nie gram w takie gry, bo oczywiście wolę shootery i, i, i takie tam, ale. No nie jestem specjalistą w takich grafia, ja w ogóle w grach strategicznych zresztą nie wiem no. Dlaczego grałeś w Warhammer? Dla te, dlatego rachka to jest jakieś w chodzi gry komputerowe. <gry> e Także nie, ja, osobiście mi się. Mi się, mnie się nie podobał Dawn of War 3, ale to jest tylko i wyłącznie moja opinia. Poczekajcie, aż wiedzie aż więcej gameplay i podejmijcie decyzje sami. Ja po prostu jestem zawiedziony. Nie jest to najlepsza, tak jak było zapowi zapowiadane, najlepsza mieszanka najlepsze rzeczy z jedynki i dwójki. Nie jest. To jest to po prostu dwójka na koksie i po prostu zrównoważone także. że przyjdź do przodu, bustuj swojego bohatera, rozwijaj swojego bohatera. No i oczywiście najgorsza rzecz, która mi się tam trafiła, co, którą uważam za totalne beznadzieję, to jest możliwość skinów, wybierania skinów dla swoich bohaterów. Bo ja już wiem, że będą mikrotransakcje, nie dość zapłacicie 200? Nie, w każdej mobie. W każdej no właśnie, każdej. no właśnie, mówmy, no ale. W to też dom... fajnie jest, bo ja sporo grałem akurat w Dotę, dwójkę, i ta dwójka jest darmową grą. Jest tak. zupełnie bezpłatną grą, gdzie masz wszystkie postacie, wszystko jakby masz od razu, możesz grać absolutnie z wszystkimi I jeżeli chcesz, żeby twa postać wyglądała lepiej, to tylko za to płacisz. Nie, nie, ma, nie ma to absolutnie żadnego wpływu Wtul. na rozgrywkę, żadnego najmniejszego. Też nie ma wpływu. Ale to, co mi się już tutaj nie podoba, i wiem, że mi się to nie będzie podobało, bo już, bo już, to, bo już to widziałem to jest, wszystkie te mapy są zaprojektowane tak jak mapa właśnie moby, czyli są jakieś trzy albo dwie linie i, je, i jedyne miejsca starć to są w tych liniach. To jest jedna rzecz, która mi się nie podoba, bo nie lubię takich map w strategiach. A druga rzecz to o ile właśnie tam, nie wiem, Heroes of the Storm, Blizzarda czy właśnie Dota, y to jest przede wszystkim gra drużynowa, gdzie gra 10 osób i się to na, na kooperacji. Tutaj jest przede wszystkim jeden na jednego. tak? I będzie tak, jak mi się nie, wydaje... Nie, że masz, ten... masz możliwość grania dwóch tak? na dwóch, trzech na trzech. Aha, są są no inne okay. trybie, no tak no Ale to też dobrze. właśnie sugeruje, że będzie możliwe, że ten jeden na jeden jest tak, żeby sobie pociwczyć dla znajomych, jak masz jednego, ale ogólnie może kompetytywny tryb będzie na przykład 5 na 5. Powiem nie tak, w, w, w Dota, tam powiedzmy mam taki... Średni, średni poziom. Nie jestem nigdzie na dole tabeli, nie jestem na żadnych szczytach, gram sobie na takim powiedzmy średnim, średnim poziomie, może trochę wyżej niż średnim. I, i to jest tak, że mm, tam trzeba poklikać. Masz jedną postać, a trzeba poklikać trochę, nie? Trzeba trzeba, trzeba mieć refleks. Tu jeżeli będą trzy postacie, jeżeli będzie do tego masy jednostek, tak jak mówiłeś, myślę, że tutaj będzie właśnie 300 kliknięć na minutę, to jest minimum, żeby to ogarnąć. Ja nie lubię takich gier, bo ja, sobie, no, czy... ja w strategii popatrzeć, po, po, po, pocieszyć Spokojnie. się widokiem. To znaczy, jedna rzecz, tam masz trzy postacie do wyboru, które możesz z pięciu wybrać do, i wejść z nimi do gry. Natomiast y, zastosowanie nie kojarzę, żeby można było wrzucić do gry dwóch bohaterów na raz, bo ich tak po prostu przywołujesz ich, nie tam z Warp'a po prostu i pojawia się postać na, na stole. Możesz też tak się po prostu przywołać gdziekolwiek jesteś. Masz w tym momencie, tutaj w tym elemencie stołu, obszarze stołu, masz trudną sytuację, przywołujesz sobie gościa, jeśli ty, tych requisition points masz wystarczająco dużo. tak? Co po pierwsze, no musisz mieć odpowiednią ilość rekrezyjnych points albo gościa nigdy nie przywołasz, więc musisz iść do przodu, jak, go, jak już się rozciągniesz, to będziesz go potrzebował, bo dostajesz właśnie w ciry. więc go przywołujesz, tracisz punkty i dla mnie, na moim poziomie, tak jak ja ogarniam tę grę, po prostu zamykam mi się paragraf 22, zamykam się kółko, i muszę, wiesz, rozciągnąć się, żeby zdobyć punkty. Te punkty jakoś się rozciągnę, to muszę muszę postać, żeby ona coś zrobiła. I dopóki nie mam szybszej ilości kliknięć, większej ilości kliknięć, przeciwdziałania. No tak, że to będzie tak, tak, jak, tak. jak w StarCrafta lubiłem grać kiedyś bardzo, tak w StarCrafcie dwójce trzeba naprawdę szybko. Żeby sobie pograć w jakieś tam lidze powiedzmy tej tam diamentowej, mm. czy, master, czy master, do której tam nawet kiedyś mi się udało dotrzeć to naprawdę trzeba klikać jak popierdolone. Jakby nie było... Nie, mówię tam zupełnie poważnie. Trzeba napierdalać, jakby jutra nie było. Bo jak masz na mapie, nie wiem, tam 70 jednostek i musisz jeszcze wiesz, zbierać minerały, wszystko, to, to traci przyjemność z grania, bo tak jak wysiłkiem to się Tak, zaczyna. to się trzeba to robić wysiłek z tego. A z kolei, jeżeli tego nie robisz, a to jest sprzeciw, to pierdol i nie ma, ma innego. Mi się właśnie bardzo w domu 1 10 podobało. Coś, co jak grałem kiedyś z bratem, mieliśmy siedzieć w domu, postawiono, on grał u siebie na komputerze u siebie i ustalaliśmy sobie. Co, dla mnie było to bardzo fajne. Ustaliliśmy sobie, dobra, gramy 10 minut. 10 minut się nie atakujemy, rozbudowujemy się. To Sama przyjemność budowania bazy, tak? Po prostu, nie wiem, nie, nie, nie, miałem tą przyjemność, że budowaliśmy takie budynki. Kto szybciej, kto, kto, kto lepiej wykorzysta czas, kto swoje surowce wykorzysta i później krzyczymy sobie przez pokoje, dobra, lecimy, nie? Lecimy. No i robimy starcia. To po prostu tak jakbyś po prostu siedział, przygotował figurki i nagle wyrzucał je na stół. Tutaj tego w ogóle nie ma, po prostu jest to... Nie wiem, dla mnie jest to zbyt chaotyczne, ale jak jesteśmy przy grach komputerowych, to jeszcze mm, wspomnę, że kupiłem sobie gdzieś tam na Allegro za, za jakieś nieduże pieniądze y, Battlefield Gothic Armada. Ogólnie fajnie się gra, jest takie, duże jest mikrozarządzanie, bo tych statków nie masz tak, że ich jest tam na przykład 100 tysięcy w starciu, tylko masz powiedzmy 7 statków i każdym z nich zarządzasz, jakieś tam zwroty robisz, żeby uniknąć torped i tak dalej. Jedno, co mnie potwornie zdenerwowało, to gra była, mm, ciężki taki advertising był, że cztery frakcje, tak, Orkowie, Chaos, Imperialna Marynarka i Eldarzy. I były filmiki osobne dla każdej floty, no to łatwo się spodziewać, że będzie po prostu kampania dla wszystkich. Co się okazuje, jak zwykle, jak w Blood Bowlu i w, w kupie innych produkcji, kampania jest tylko dla Imperium, a resztą raz możesz sobie tylko z Kirmisze pograć więc bardzo mnie to zdenerwowało yy... Zwłaszcza, że zrobienie kampanii dla poszczególnych ras nie byłoby trudne, bo tam masz... Ale więc ja Ci mogę zauważyć, gra się nazywa Battlefield Gothic, a nie Craft World Armada, czy tam, wiesz, Ale stary, Gothic to jest sektor, w którym się drzedzi. dzieje. No ale Battlefield Gothic to jest imperialna flota przypisana do tego sektora. Dobra, no to stary, nie robisz... Segmentu pierdentu, nie Nie robisz advertisingu, wiesz, na każdej poszczególnej rasy osobno, tak? Ale że występuje po prostu, nie jest fokusem, tak? Nie, ale wiesz co i dlatego dobrze, że ją kupiłem za tam 30 złotych, czy ileś, to nie jest wiesz. Nie, wiesz co, bo cała kampania wygląda mniej więcej tak, jak pamiętacie z Dawn of War, jedynki, e, Dark, Dark Crusade to się nazywało, że masz, masz jakby sektory i coś się w nim dzieje, więc mhm. zrobić kampanię osobną dla chaosu na tej samej mapce... To są jakieś cutscenki, dialogi, coś takiego? Są, ale to stary, nawet jakby nie poszli w voice acting, który jest... E, w niektórych scenkach, na przykład, ci bohaterowie imperialni mają super podłożone głosy. Ale Abaddon brzmi jak z takiej kreskówki, z to się mi się właśnie podoba. A mi się bardzo podoba ten filmik z Abaddonem. Pierwszy, który obejrzałem i zastanawiałem się, czy kupić to, ale nie, nie kupiłem. To jest pierwszy filmik, w którym leci ten, ten, ten statek Abaddona. Właśnie jakby on oczywiście tam mówi, jak to spali wszystkie światy. I jest na samym końcu takie, takie zbliżenie na, na niego na o no nie takim tronie Ale wiesz co? Pierwsze, pierwsza gadsenka jest zdań w ogóle jak on siedzi, zdań, zdań. siedzi i gada w jakiejś jaskini z, z jakimś tam Oracle of Zinch. Coś takiego. Ten Oracle of Zinch ma taki, yy, ja wiecie, wiem, zmodulowany ten... głos starej baby. Bardzo fajnie I, i, i, I ta wymiana i wszędzie prostu... stary babę słyszysz, albo. <laughs> nie stary, ta wymiana jest po prostu komiczna, bo ona wiesz, ona takim skrzycącym głosem mu mówi, a on jej odpowiada tym takim, wiesz, basowym tonem, jak. <laughs> no śmieszne to jest po prostu. Natomiast bohaterowie imperialni są e, super głosy. Mają jak graliście kiedyś w. E, nie wiem, na przykład Soul e, River, z serii, serii Legacy tak, of Kane. Tak. Legacy of Kane, to na pewno kilka głosów poznacie. A no, a wracając do Wojdworfa. No i no. Znaczy, ogólnie do nowości, tak? Możemy chyba mm -hmm. przejść do gwoździa programu, czyli Gathering Storm 3 i wszystkiego, co jest z tym powiązane. Big yy... Gwoździa szwagier. Gdzie? <laughs> w program. <laughs> yy, tak, yy, no wyszedł Triumvirat, tak? Przy każdej książce Gathering Storm mamy Triumvirat, tym razem to jest Triumvirat Primarchy i no. Dosyć monumentalne wydarzenie w historii Warhammera 40 tysięcy, no bo wraca do życia Robon lojal, lojalistyczny primarcha Robon Goulimont. I <laughs> y, y, y, jako drugi primarcha w ogóle w 40. bo pierwszy Magnus się pojawił tak mi niedawno, tak jako plastik. Co ciekawe, Magnus jest tak gdzieś dwa razy wyższy, dwa i pół razy wyższy. z no demonem, nie? Ma no zdziwiłem debat. się, bo... Poza jest... tym gdzieś czytałem na jakimś forum, że nawet w 30, tylko nie, nie, nie wychwyciłem albo nie pamiętam tego w książkach, ale Magnus jeszcze przed, przed mutacją, tak, przed wszystkim, po pierwsze był największy, po drugie jego rozmiar zmieniał się w zależności od nastroju. Mhm. Że jak na przykład się wkurzał, to potrafił urosnąć. Na okładce przecież jest tak, że idzie cała armia, a on jest po prostu w tle, po prostu on jest. No właśnie, to jest okładka chyba Prospero Prosper no jest Model Be w 40 musi być mocno wkurwiony, bo naprawdę jest wielki ten model, no. jest naprawdę on tak, No Przez 10 tysięcy lat się tam gotował. <laughs> To talerzy i w ogóle, wiesz, no to, że jeszcze w warpie siedział i te wszystkie moce zbierał, też podejrzewam, zrobił swoje. Cisz mu tam ciągle, wiesz, on sobie tu jajecznicę usmażył, Pup, nie ma jajecznicy. Zmiana, Zmiana jajecznicy. Jajecznica zmieniła się, wiesz, czurki uciekła. Na przykład, bo uchlała go w język. Nie? No, to 10, 10, Ale szczerze powiedziawszy, to patrzę na Twój model szwagier, który tutaj mamy i myślałem, że będzie trochę większy. Ale jest w wielkości dreadnota mniej więcej. Tego no, boxnota, nie, nie kontentora. No, tak, tak. Znaczy jest na dreadnoughtowej podstawce, ale nadal... Yy... No, więc mnie to próbował z błędu wyprowadzić, ale mi się wydaje, że we Flafie Primarchowie aż tak dużo wyżsi nie byli od Marinesów. Nie. nie. aż tak. No bo tutaj jak przymierzymy, na lekko zgiętej nocy stoi, tak, yy, Guliman. No to taktyczny Marine ten z 2013 roku sięga mu, do pasa, sięga mu no do troszkę na pasak powiedzmy do mostka, tak? Jeśli ja dobrze pamiętam, to e, normalny Space Marine ma około 2 metrów, czy w porównaniu tak, bo wiadomo, jak tam to jest, co przelicziło. że normalny Marine ma 7 stóp, a Primarcha 8. Dokładnie. 2,10 tak. metry 2,20 m maksymalnie, a Primarcha ma 2,5 m metra coś. Jest. Więc jest. dla Space Marina Primarcha nie jest, jest takim ogromnym kolesiem, natomiast jak już Primarcha stanie przy zwykłym człowieku, no to jest prawie dwa nie, razy no nie tak, oczywiście. no oczywiście. To, to, to jak Kersa skończę, to przyniosę, to porównamy, porównamy też. Porównamy. Podejrzewam, że jakby teraz postawić takiego nie nie heroika, tylko takiego gwardzisty. History, historykalnego gwardzisty, który jest po przykładem normalnego ludka, to będzie malutki przy nim, nie? Tak. No to znaczy, no, to się zdaje. A szkoleni gwardziści to... tak nie są tacy mali, jak powinni być, bo moim zdaniem gwardziści są troszeczkę za duzi, tak. bo są mniej więcej rozmiarów Space Marina. No ale to jest inna sprawa. Nie? Słuchajcie, na, na szybko o mhm. Wbrew pozorom, malowało się go całkiem przyjemnie, chociaż długo, naprawdę długo, bo tych detali, tych... Sześć godzin. Ozdóbek jest yy, dużo. Nie no, no co godzin mamy? 4 dni. Cztery dni cztery dni, z czego trzy byłem na urlopie. Ile ile, ile godzin to tak łącznie. Dzień, Ostatnie ty... dwa dni to tak naprawdę z przerwami na siku i nie wiem odcinek Californication znaczy. To co, razy po 12 godzin było? To Można tak. Po powiedzieć? 10 powiedzmy z przerwami? Czy no. 20 godzin plus te dwa poprzednie dni ile? No tak po 3. 3, czyli jest 26 godzin, tak? No, Oczywiście ze złożeniem. No trochę dłubania jest przy nim. No. 26 godzin. Jak znaczy, znaczy, no, się Wam podoba ten model? Yy, nie, się w ogóle nie podoba. Mi się podoba. Yy, Kurde, spędziłeś znaczy tak, na nim 20 godzin, to no, trudno, żeby Ci się nie podobało. Yy, motyw jest taki, że no, trzeba go było. Znaczy, ja musiałem go robić w, w częściach. Bo w momencie sklejenia no, nie dotarłbym yy, w pewne miejsca i ok, przy taktykalach, to można sobie powiedzieć, że jeżeli nie możesz tam się dostać pędzlem, to okiem też się nie dostaniesz, no nie musisz malować ale tu są naprawdę miejsca, które nie byłyby pędzlem dostępne, ale są widoczne. No na przykład ale... w tył plecaka na przykład, mm -hmm. teraz patrzę sobie, że na ma pędzlem, który mu nachodzi na głowę i na plecy. E, a tam pod spodem jest to, tak, dużo rzeczy. A tam pod się masa dzieje, więc jakbyś to po prostu pomalował na czarno, na przykład. Nie jestko zostać czarne albo niebieskie. To by to tak kiepsko. wyczy. No dobra, nie rzucałbym się się oczy, bym nie zauważył tych detali, ale no sz, szkoda po prostu, no wydajesz sporo pieniędzy na taki model, to trzeba się na nim trochę wiesz. No tak mi się wydaje, znaczy to no. Prawdopodobnie na, na lata to będzie, tak? Mnie nie sądzę, żeby na przykład ósma edycja skasowała Gullimana nie, i. Tam, nie, tak? nie, mi się wydaje, że ósma edycja nie ruszy w ogóle flow. Zresztą jak się jak się, jak się jak się wkurzymy, to można się przerzucić na 30 i w 30 Guliman zawsze chyba będzie, tak? Znaczy, że tak, 30 jest zamknięta, to jest dobre w że ona jest fizycznie zamknięta. Jest okresem od do. Jakby nie, nie mogą wkleić żadnej niespodzianki wesołej, nie? Ale zapytam się, bo teraz zauważyłem, że mam na lewym ręku ma ten bolter, czy cokolwiek mm -hmm, to jest. Tak. Musiałeś wiercić te dziurki, czy one tak były już że... do e, Były zrobione. No to elegancko. Bo może. był dwuelementowy Dlaczego, Dlaczego on ma takie, taki palnik jak odmieta czego ognia? Przy... Bo to jest metodownia. Nie, znaczy zastanawiam się, ale to nie wiem, podpala każdy bolt wylatujący świętym ogniem. Żeby mu wybuchał przy dłoni zaraz. No wiesz, no to jest bolkot, który ma, yy, masz pod ręką na ten, 6, 6, tak? 6, 6, 6, 6, 6 AP2. 6 AP2, no. no, no wiecie, to czy to znaczy, się... u, dla mnie Gilman y, Forgeowy mi się bardziej podoba. I Rending też. Znaczy, po co Rending przy AP2? Bo, a dlaczego nie? A, yy, Bo jak nie możesz zranić, to masz kostkę. A, no tak. Kostkę. Przepraszam. model mi się bardziej podoba. W tym... Uważam, że ma trochę za długie nogi i za bardzo taki... Tak ma naćkane dużo na, na tym pancerzu że przypomina mi tak. tych chowzenów. Ja, ja podeślę Karolowi zdjęcia, które gdzieś tam na forum czy na grupach facebookowych się pojawiały. Są ludzie, którzy mają no, większe jaja niż ja i nie boją się w drogi model wciąć nożykiem i po prostu przestawiają mu nogi. I nawet hmm. zwykłe przestawienie jego prawej nogi i nie ruszanie lewej, tylko przestawienie prawej i dodanie trochę stuffu już mu daje pozę, w której stoi w miarę pionowo. Yy, utrzymuje się na poziomej powierzchni bez żadnej podpórki, bez niczego. I no, muszę przyznać, że troszkę lepiej wygląda. Tak? Ja mam z tym modelem taki problem, że yy, jakby jestem zdania, że nie zawsze dużo znaczy lepiej. I w tym modelu jest za dużo, naprawdę jest, jest za dużo. dużo. Jest, jest dużo jest yy, ucięliby trochę tego i, i naprawdę byłby fajny model, a, a tu jest po prostu naćkany. Takie mam poczucie, że, że naćkali w nim wszystko absolutnie co dałoby się naćkać. Nie? A, a to nie o to chodzi koniecznie i też mi się ten podoba model z 30 mi się bardziej podoba. znaczy jakby od, od, oddaję moje, moje mm -hmm. wyobrażenie tego, tego, tego, tego Rabon, nie? Wpamiętaj jeszcze, że Rabon właśnie powinien być tak jak w 30, a tu jest taki, no tak jak mówiłem wcześniej bombastyczny, Bo no, tak, no, nie chodzi o to taki bardziej dziecinny jest, wiesz co chodzi tam jest taki bardziej na poważnie trochę, Czyli nie? tak bardziej mi się podoba tutaj yy, przede wszystkim szwagra malowanie twarzy, bo, bo ten forczowy model ma takie rumiane policzki <śmiech> nie, jak wróżamy, taka, tylko, przepraszam po GW powiem, model metal. ma takie rumiane policzki Wygląda jak gary, podczas, tak, tak, według instrukcji z White Dwarfa sugerowali, żeby kolorem The czyli taki ciemno-szaro-niebieski, e, zrobić mu make-up pod... E, Goodbye, make tak, tak. Jeżeli widzieliście milczenie owiec, to skojarzenie jest oczywiste. E, postanowiłem tego nie robić. Wiecie co? Widziałem kilka konwersji, gdzie mu po prostu taką albo kiecuszkę mu robili, taką materiałową, tak, albo e, z tych takich e, pasów skórzanych tak, jak i to, już, mieli. to no. już trochę maskowało tą dysproporcję między no. jego nogami no. a resztą ciała, tak? tak że tak, ona nie wydają jest, się takie To duże. też jest fajny pomysł, bo to też jest motyw rzymski i na forżowym modelu. Mm -hmm. ma te pasy skórzane. Tak, tak. Tak. No i ten forżowy jest o tyle fajny, że że tak jak mówię, tam też jest na bogato, tam widać, że ten jego pancerz jest nie nie wyciągnął go, nie wyciągnął go ze śmieci, widać, że jest, wiesz, wygląda dumnie tam i tam jest ten klimat rzymski, nie, taki typowo rzymski, tak. ma tego gladiusa takiego, a tu jest wszystko, nie, tu jest wszystko. Ja jeśli ja mogę cokolwiek powiedzieć na tego modelu, to to, że no on w tej zbroi nie powinien iść na wojnę, no. nie powinien się bić. To jest zbroja, powiedzmy... Paradna. Paradna. Iść w ogóle, jeśli już to powinien stać albo siedzieć na jakimś tronie w, tym, tym, tym, w tej zbroi, lepiej na złotym tronie. <grym> Ale to, to totalnie nie wygląda mi jak koleś, który idzie, na, idzie do walki po prostu. E, przy okazji, jeszcze jedna ciekawostka o tym modelu, jak spojrzymy na podstawkę, to jest pierwszy model Chaos Marina od jakiegoś czasu. <grym> Przez następne 10 lat. nie przez następne 5 rok. lat nie zobaczymy nowego, <laughs> nowego <laughs> na podstawce. Stylistycznie bardzo przypomina Chosenów z Dark Rangers. Tak. Bardzo, bardzo, bardzo. O, że jakiś I i Sygmarytów, nawet na tym lewym na ramienniku, gdzie on ma tą swoją, tą, ten swój znak Ultramarinsów i ten Purity Seal, który tam jest. On wygląda identycznie jak Purity Seal Sigmar. Yy, tak, tak. To nie jest, taki, jest, to nie jest taki purity seal. Znaczy, yy, nawet te literki dokładnie. są stylizowane na te takie literki Sigmarowe. Dokładnie. I tak, wydaje tak. wam się, dokładnie, że w ogóle tak. ten Robongo Limon ma coś właśnie, takie, taką estetykę Sigmarową. Dokładnie trochę. Tak, tak, dokładnie tak. Tak, tak. No. tak właśnie jest. I to, to także ten się... sam człowiek projektował model, tak? Albo z tych o, samych okazji. części, wiesz, łatwo mu było po prostu pewne rzeczy, po, pewne schematy powiedziały. Ale zrobił przez przypadek nie z tego modelu, którego pomysł No Ale dobra, słuchajcie, to jest. To jest jedna trzecia trójwyria. Tu przejdźmy do Cyfera. Oh. Moje zanim bardzo fajny model. Model zajebisty. Wygląda naprawdę spokojnie. Ma dynamiczną pozę. Ma brud, ma zbroję, ma wielki miecz yy, Lionel. Pałaszczyk płaszczyk, tak. Tam... Nie, Cypher wygląda tak, jak wyglądać powinien. To bez... Dużo, Dużo po się dzieje. tego, tak, że ma twarz boksera, spokojnie. ktoś mu musiał łamać nos chyba co też tak, 10 tysięcy lat tak. w się obijał, to tam, wiesz, Uciekał demony, demony o niewymawialnych imionach obijały mu ryj, więc no, no może mieć kwadratowy. Ale tak. nie wiem, czy zauważyliście, ale robą Glimon też ma taki nos, którymu nie wystaje ponad górną wargę. Tak, tak. No to jest takie, no, takie rysy Patrycjusza, powiedzmy, tak, że tam, znaczy, greckie, Ale tak, zdecydowanie, Cypher to jest jakiś model, który jak zobaczę tam na, na Allegro to sobie go kupię, Jeszcze żeby Po go... 60 złotych możesz kupić, spokojnie. Nie, żeby po 90, go... że 6%. skonwertuję go na pewno na tego, Nie. na Moritata do moich tych do moich nightlordów, w plecach mu po prostu wymienię i broń i zetrę mu te wszystkie... Dark Angelowe rzeczy. Cypher ma z kapitalny model i to, że ma ten bokserski, też mi się podoba. To jest taki, wygląda jak taki oprych trochę. Taki oprych dokowy. Widać, że gościu po prostu swoje przeżył i był zajęty. Ale powinno być, moim zdaniem. podoba w ogóle nogawice, ma identyczne jak Kapitan Sewatar z 30. W ogóle ma pancerz 30. A do tego ma ten jego płaszcz, i ten tego tej tej mm, szata właśnie Dark Angelsów. Widać, że jest taka postrzępiona, poskładana z kilku. Już widać, że jest taka po przejściach troszeczkę. Mm. Też się to bardzo podoba, Fajnie zrobiony. No i, miecz, no i miecz jest nienaturalnej wielkości, to świadczy ewidentnie do kogo należał i komu został buchnięty Szczerze powiedziawszy, to jak poszła pierwsza plota, że będzie Cyp model Cyphera nowy i że przywrócą Primarchę, to dałbym sobie rękę obciąć, że wskrzeszą na bo znaczy, jego, to jest nadal, jakby, nadal, jego jakby jest najłatwiej wyciągnąć, bo on tak śpi, naprawdę... Śpi, tak? tak? To nie jest on the table. No, znaczy inaczej, jeżeli by na przykład zaczęli masowo przywracać Primarchów, no to sprawa się trochę tak rozcieńczy, tak? No mm. i, стану еще не no, no, myślę, to wszyscy są to, codzienność na stołach, nie? Natomiast jeżeli dwóch, trzech, czyli na przykład, nie wiem, jeszcze Lajona i Dorna na przykład, że ja Dorna tak naprawdę żyje. Wulkan wrócił. Vulkan ewentualnie, okej, okay, no tam jest jakaś legenda, że jeżeli salamandrzy hmm. znajdą wszystkie siedem czy wszystkie dziewięć artefaktów, które on gdzieś tam porozrzucał, to on wróci. Tak? Jest perpetualem, jak wiemy z książek, czyjś się no odradza, więc nie da się no, go czemu nie? Czemu nie? No, no, możliwe. co mi się nie podoba, to ta ponownie ten taki wężyk, jak odmiota czałgnia przy plaźmie. No jest, Ktoś miał temat z tymi tymi to Mi się to podoba. może to jest korba, którą ładuję. Get, tak? Bo sobie od czasu strzeli w twarz. właśnie nie. On ma plazmę, która nie jest GetShot. Właśnie może dlatego, Może tam jest stabilizator. Nie widzi. Ktoś tu. Wentylacja. Dobra, trzeci model z Triumviratu to jest Janusz z Grey Knightów. Chapter Master Janusz. Tak. no na mnie osobiście robi najmniejsze wrażenie, ale. No też... nie robi żadnego, wygląda jak taki po prostu genericowy HQ. Dobra. Tak, no, znaczy inaczej, no nigdy Grey jako jakoś estetycznie bardzo mi nie. nie, nie, nie Mi się, mi się podoba w tym modelu bardzo to, że on ma. Znaczy w ogóle w tych Greenight'owych modelach też to, że jest ten pancerz rzeczywiście. I to, że te ich głowy są o, o, o, o, w takich kapturach skórzanych, hmm. skórzanych tak, tak, tak. tak jak czołgiści na przykład mieli. w, w, w no bo mi się też od tych wszystkich mocy psionicznych, im się czapy, tak, podoba, co, mi się Tak, ale podoba mi się to, to, nie to że oni mają ma. właśnie takie, takie te skórzane, skórzane e, czapy, czapy czy, czy kaptury, jak to, nie wiem, to ale podoba mi się to bardzo, bo to widać, że to jest taki jakby, on jest w jakimś takim skafandrze w środku i jest ten ciężki też To mi się kojarzy z, na fallout, w jak, jak byli paladyni Mm -hmm. Zbradał to do steel, to właśnie jak wychodzili z tych pancerzy, to nie były w takich skafanderkach kosmicznych, tylko właśnie mieli jak takie. Pod tak, tak. Jak pod Tak, jak i oni byli w tym pancerzu. To się nazywa e, bodyglad. Bodyglad, właśnie Bodyglass <śmiech> się to nazywa. <śmiech> Cielesna rękawiczka. <śmiech> no dobrze, tym, że Witkowi się podoba, mi się nie podoba, to ja mu ten model sprzedaję. <śmiech> ja go z przyjemnością wezmę. Bo to jest z całego triumwiratu najmocniejsza, najmocniejsza strona tego, jeśli chodzi o zasady. Skurwa jebany, bardzo mocny. No dużo czarów może tam, tak? Czy znaczy w ogóle jest po prostu mocny? Jest warty swoich punktów? Przecież więc No ale to może. Postęfera. Omówimy jak Dobra. będziemy omawiać już um, Gathering Storm, the Rise of the no, no, ale Słuchajcie, jeśli chodzi o takie nowości, nowości, to już wszystko omówiliśmy, natomiast Gathering Storm myślę, że poświęcimy po prostu oddzielny dział, wrócimy do Was za Dokładnie. A na razie możemy jeszcze przejść do um, um, nowości, którą jest um, Shadow Hives. A, a to już to przechodzimy do plotek. A, nie, no, to już jest oficjalne. To, to jest oficjalne. To już oficjalne. No, no tak, no, tak, tak oficjalnie, oficjalnie tak, potwierdzone. Będziemy my. mieli nową grę z kirmiszową, nową albo nie do końca nową. E... Trochę nową, trochę nie, bo ona jest takim mieszaniem. Bo on... e, tak. Shadow Wars to jest ogólny termin, który obejmie prawdopodobnie serię boksów, tak, Takie są podejrzenia. A pierwszy z tych boksów nazywa się Shadow War Armageddon. Dzieje się na planecie Armageddon, którą znamy już z książek z Flafu, mm -hmm. y, strefa wojny, tam pierwsza wojna o Armagedon była z tego co pamiętam z orkami, a druga z chaosem, albo na z orkami. orkami. <grym> <Albo> <grym> na... No to jest tak, to Angron tam był, mieszał. Był Angron, którego pokonali <grym> najci. i o tym była bardzo fajna książka Arona Demskiego Bodena, The Emperor's Gift, o ile pamiętam. Okay. Trzecia wojna Armagedon na 100 Protons z była. Tak, na, na stówę. Pierwsza i, no, i trzecia tak, były na 100% no to, gaz gula. To, to, w, takim razie, to jest, w takim razie trzecia też orkowie. No i tutaj też w, w boksie, który tutaj obrazek widzicie teraz. Są skauci, Blood Angeli i orki. Tak jest. I teren. Teren jest ciekawy, bo Fajne jeżeli jest. widzieliście Berkina, wideo tak. z Warhammer TV, polecamy wideo, oni tam pokazują. Takim szybkim montażem poklatkowym, różne metody montażu tego terenu. Teren rozkłada się na naprawdę małe kawałki i hmm. można je w bardzo dużo różnych fajnych sposobów ułożyć jako planszę do grania. Albo można zrobić po prostu kilka terenów. No, Albo na, można zrobić te, kilka, co kilka w ogóle, terenów oczywiście. Jest fajny, bo jest wielopoziomowy. tak, Mamy tam jakieś przejścia, takie kładki, drabinki. Tak, jak powinna wyglądać nekromanda. I to jest właśnie ten element właśnie cofający nas do nekromandy, łączący nas z nekromandą, czyli granie na terenach, które mają masę różnych drabinek, kładek, z tego, co, z tego co pamiętam, w wódzkim sklepie Clown, w którym się grało, tam mieli stół zrobiony do nekromandy, chyba który miał 4 czy 5 poziomów. A to tamte więc. tereny były tekturowe, nie? Tak, wtedy były tekturowe, były tak zwane balkheady plastikowe, do których się szczepiało je razem na końcach tekturki, i to wystarczało, bo modele wtedy były do nekromandy były w Zestawy podstawowe były plastikowe, Orloki i Goliaci, e, natomiast wszystkie inne były metalowe, już trzeba było kupować właśnie z MO wtedy. E, I to jest bardzo fajne, to jest właśnie ten powrót do nekromandy, e, w którym mamy po prostu, że to wygląda jak ten, ten, ta gra. Troszeczkę mamy też e, z tego, co na tych zdjęciach, które tutaj teraz możecie zobaczyć pewnie, e, powrót też do tego, że każda jednostka, każdy koleś jest rozpisany. Trochę taki miks między Kill a, a nekromandą ponieważ oni dostają jakieś swoje umiejętności specjalne i tak dalej, ale to jest każdy gość, jest osobny, no i niestety coś, co nas odcina od nekromandy totalnie, to to, że to nie są gangi w ogóle. No My nie, tutaj mamy kilkanaście frakcji już istniejących, typu yy, można wziąć gang, powiedzmy w cudzysłowie. No nie, one się yy, nazywają gang. No nie, one nie nazywa się nazywają kill, to, to się nazywa kill teamy, tak, możesz właśnie... wziąć scoutów space marinów, możesz wziąć boysów, można wziąć dżinstillerów. Eee, czyli jednostki z kodeksów istniejących, tam mechanikum hmm. chyba też było tak... Eee, Dużo, co, bo ty... 12 w sumie chyba będzie... Chyba 12, 12, tak. nie, na początek, na początek. Na początek. Tak, nie wiem czy nie będzie więcej. wiem, czy 12 poza tymi co są, czy 12 w sumie, nie pamiętam tego, czy 12 czy, czy, czy 14. Ale... 12 ale... chyba z tymi co są, natomiast co mnie zastanawia, że jaki, jaki będzie klucz budowania tych mów na jakiej zasadzie, jakie będą obostrzenia, ograniczenia, bo na hmm. tych, które wypisali, które widzimy na zdjęciu, hmm. Yy, mamy na przykład Blood Angels Scouts, czy tam Space Marine Scouts. Ok, rozumiem, to są lekkie jednostki, które tam, no w mają off i w ogóle, mm -hmm. czyli tak, nadają się do tego typu skirmisza. Natomiast mamy też Grey Knights, yy, oddziału Terminatorów pięciu. Więc jeżeli możemy wziąć pięciu terminatorów grey night'ów. To, to, to czemu. No właśnie, albo to czemu. <śmiech> dziesięciu. Czemu, znaczy nie, dziesięciu chyba może. No to nawet jest. No ale czemu czemu nie można na przykład Power Armora, czyli zwykłego takiego... Ja podejrzewam, że z tego co tam się przeglądałem, ten podręcznik jest dosyć gruby, więc on nie jest takim, co podręcznikiem z Nikon, bo Po prostu to nie jest taka. A może to jest ulotka? ósma edycja. Tylko nie, nie, nie, nie. nie. <śmiech> przede wszystkim wydaje mi się, że w tym podręczniku będzie wystarczająco informacji, które jednostki i za ile punktów możemy wykorzystywać, albo jak podejść do przeliczania punktów. Tam już było na którymś zdjęciu że że tam jean Stealer Cultist y, zwykły, tam chyba 60 punktów. Jean Stealer Cultist Neophyte, czyli jakby Ruki 50 punktów. Tak? Jeden? A, czyli, jakieś, czyli widzisz zupełnie inne, inne jest, punktowanie. Inne zupełnie punktowanie, co też znowu odcina to od y, prawdopodobnie ósmej edycji. Tylko teraz pytanie, czy to będzie, nie, zasady będą jakoś edycyjne. Wprowadzenie w, wskaźnika, wskaźniki charakterystyki ruchu. Trochę mi to zaburza, ponieważ wprowadzenie charakterystyki ruchu do gry takiej jak 40 strasznie spowolni, ponieważ będziesz trzeba pamiętać i sprawdzać dwa razy, szczególnie na początku, kto ile się rusza. A teraz mamy bardzo prosty system. 6, 12, 24, 18. Nie masz możliwości innej. Albo biegasz, albo nie biegasz. się nie. to bardzo podoba. To jest bardzo fajne, tylko że to nie, jest, nie, jest, nie poprawia dynamiki gry, niestety. A nie wiesz tego jeszcze. Wiem, będziesz nagrać. Wejdź w Sigmar orkowie ruszałem się cztery cale. Ale ile masz jednostek w wejdź w Sigmar? Masz całą Vatahę, całą ruszasz na raz i ruszasz ich cztery cale. No tak, ale, ale wiesz, ruszałem Iste... się 4 cale, a i tak są w walce w drugiej turze. To wiesz, ale to nie, nie, nie, nie chodzi mi o to, nie chodzi mi o to... to wiesz, o, o, o, poczek, czek, nie chodzi mi o dynamikę, w sensie jak gra będzie przebiegać, do mhm. tego jak ile ja czasu spędzę ruszając, sprawdzając wszystko, o tym chodzi. Pierwsze dwie gry no, Ten, no, To działa automatycznie, jaką celamina z nasali. Jak w limina zna, limina zna, w się nauczyłeś, no to nauczyłem no tak. Znaczy, się wiesz co, mnie obawiałbym to, się to Nie, Mnie to dziwi, że zmniejszyli charakterystykę ruchu o dwa, tak, bo tam jest zamiast 6 cali i są 4, 4 cale i albo zrobili to dlatego, że po prostu grasz, grasz, na, na, mniejsze mniejsze, planszy. grasz na mniejszej planszy, to raz, ale jeżeli zrobią coś takiego, nie mówię, żeby dawali ruch jednostki w statystykach, bo to dla młodych graczy może być pomocne, że tam jest movement 6, ale jeżeli obetną w takich normalnych czterdziestkowych grach movement powiedzmy piechoty o 2 z 6 na 2, to shooting będzie jeszcze potężniejszy, tak? Bo w Sigmarze masz mniej tych jednostek strzelających i ten shooting I w ogóle jest trochę słabszy, tak? Natomiast w momencie w którym wiem, Orkami będziesz musiał yy, orkami się będzie musiał, np. przykład 60 bojcami do linii strzeleckiej tału, 4 cale ruszać no to ani cię zmiotą, zanim do nich dobiegnie. Nie, ale mi się wydaje, że to w ogóle nie ma nie ma żadnego połączenia z, z, z ósmą edycją, ale może skupmy się bardziej Przez, na. Mi się skrócie... wydaje, że to rozmiar planszy determinuje to, że mi się, się w w wydaje ta... ruszają. To jest jeden teren, który w... dookoło, wokoło którego się grało. Biegasz. W e, wróćmy jeszcze do pudełka, które jest. <coughs> z, z którym będzie, że tak powiem, wysłany ship e, cały ten, ten Shadow War. E, w pudełku mamy, oczywiście, jak widzicie tery, mamy no, podręcznik, mamy masę różnych znaczników, co. E, Tworzy właśnie taki klimat tych wszystkich gierek, które wychodziły tych Prospero Burns i Battle of Cards, gdzie tam były swoje ich znaczniki, które były tylko używane tylko i wyłącznie w tej grze no jednostki jako jednostki spoko, trochę mnie martwi cena tego pudełka bo z tego co gdzieś... Plotka głosi, że 120 dolarów 120 dolarów to jest na 480 zł dokładnie, 480 zł za modele, które możesz spokojnie kupić za mniej niż 200 zł no tak, ale masz tym pamiętajmy duży teren plus wszystkie książeczki, znaczniczki i tak dalej, no, no, no to zobaczymy ale, no, no ale wiesz, to... zwykłe startery bez terenu, co prawda zwykłe startery to kosztują 200-300 zł tak? masz moim zdaniem, dopóki 100. nie wydadzą tego to nie będą te zasady wystarczająco różne, żeby zachęcić ludzi do grania w, w, w tą grę jako osobną rzecz do 40 -tki. i dopóki teren nie będzie dostępny osobno, no też do zakupienia nawet za 250 zł sądzę, że to może to mieć... To mi przypomina, że muszę szybko wystawić Ork Boysów <laughs> to bo ja potem się... rynek będzie przesycony. Mi się wydaje, że to nie będzie nie będzie. Poza tym Orków nikt nie kupi Orki kosztują po 30 zł, 10 chodzi, 30, 40 zł. No. są grosze, to jest po prostu... No tak, ale będzie Skarcie i na legro. Jeszcze będzie i więcej. No. Także fajny pomysł. Znaczy, tak, nikt nie kupi tego boxa dla modeli nie. tych pięknych. Po pierwsze to nie są super modele, po drugie to nie są nowe modele. Ale Scalp tak? teren... czy Prospero to były nowe skalpy. Tak? tutaj to są już kilkunastoletnie. Ale teren... nie też nie dlatego nie też. Pewnie każdy ma, tak? Jak, jak grasz Marisami, to masz gdzieś pięciu skał. To że nie mam skałtów. Poddaję to pod wątpliwość, <grym> dlaczego taka cena, no i trochę nie wierzę, nie chcę mi się wierzyć w tą cenę, ale no... Zresz, chłopaki, no zobaczymy playtesty jakieś, tak? Jakieś mm -hmm. battle reporty na YouTube, Popatrzymy, jak to wygląda taka rozgrywka. Może to jest fajne, no... Kill Team wszyscy, jest fajny, wszyscy tak? Wszyscy lubimy Kill Team. A to jest jakby bardziej rozbudowany Kill Team? No właśnie, jaka jest różnica między tym a Kill Teamem? Może prostu... będą te, te, to co mówiłeś, że te motywy jak z Necromondy, tak? No właśnie, że... on to to chciałem powiedzieć, że właśnie różnica między tym a Kill Teamem ma być taka, że oni będą zdobywać po każdej walce jakieś specjalne umiejętności... Eee... W necromancie nie było tak, że ktoś w trakcie gry zginął. On po prostu był incapacitated, mm -hmm. czyli dostał kulkę tak, że leżał i o, nie wiedział, co się z nim dzieje. Na końcu gry kolesie go zbierali, po prostu jeśli był w strefie rozstawienia przeciwnika, to przeciwnik go zabierał, mu go wziąć jako niewolnika. A jeżeli był, z tego co pamiętam, a jeżeli był w swojej strefie rozstawienia, tam w, po swojej połowie, to wtedy chłopaki go zbierali. I każde może rzucałeś po prostu na tabelkę zniszczeń, tak jak się rzuca na, w chaosie na, wiesz, no Demon Boon, czy tam jak to się nazywa, nie? I mogłeś dostać, tak jak rozmawialiśmy wcześniej, możesz dostać bliznę na twarzy, która ci zabija ok, czy zabija, likwiduje oko i masz no, BS ci spada, albo możesz dostać szalona na twarzy, która powoduje fear w przeciwniku, jak, jak walczy z nim wręcz. No, i... Czyli wieś. mamy element RPG. RPG, tak, i jeżeli, to, jeżeli, to jeżeli... się przechodziło z jednej gry na drugą, tak, żeby po prostu budowałeś swoją, e, budowałeś swoją bandę, po prostu, nie? Także może być fajne, jeśli będą te elementy, jeśli nie będzie tych elementów, to to będzie po prostu mniejszy Kill Team. Kolejna gra, która może zachęcić ludzi do po prostu wejścia w grę i zakupienia paru modeli zagrania na prostszych zasadach, miejmy nadzieję, a później rozwinięcia się o takie bardzo skomplikowane, czterdziestkowe zasady, więc... I jeszcze te, odnośnie nowości chciałem wspomnieć o tych nowych krasnoludach, które wyszły do Sigmara, tych tak. takich steampunkowych, no to na razie plotka jest. No plotka, po, wiesz, plotka. Z, ze zdjęciami z... jest jeszcze filmik trailer. Ah, ok, do pana community. Już, no, no, no, ok. no, no, okay. no, no, no zdjęcia są Już jest filmik no, zrobiony nawet. No, tak, Myślę, że po no, prostu dużo osób będzie kupowało no, te tak, modele, no, tak. tak. no, konwertowało je i robiło z nich składy i grało na przykład na zasadach Space Marinów czy coś. Zresztą widziałem już. Kiedyś na jakimś forum gościu miał armię mm, z jakiejś innej firmy, która robi takie science fiction modele, jakiś space dwarfów miał kupionych, do, doklejonych jakieś tam boltery czy inne czterdziestkowe bicy. I z tego co czytałem w jego wypowiedzi, to jechał na zasadach tych y, Iron Handsów. Bo, okay. bo najbardziej mu to flafowo po, podpasowało, że oni są tacy zmechanizowani dużo mm. przy, przy maszynach lubią robić. No a ludzie też zawsze w, i w fantazji wszędzie z inżynierią gdzieś są tam konotowane. Mocno bakowe tak? są zrobione te... te, te podobałem te mi się. Oprócz tego gościa w cylindrze, co na balonach lata. Wygląda idiotycznie. Po prostu. I ogólnie cały koncept tego, że wyobraźcie sobie taki balon z gorącym powietrzem, jak sobie tak płynie powolutku po... po Ale nie będzie to po, po niebie. Bardzo I w, trudno go trafić. I wyobraźcie sobie takich właśnie trzech kolesi z tymi balonami. I mają dzidy i tak powoli szarżują w twoją stronę zlenniej. Nie ruszajcie się, za pół godziny... No jedziemy, właśnie. Ale to mogło być miejsce na nową zasadę, na przykład rzucasz na szarze czy nie musisz rzucać na szarże, że szarża ci wchodzi, ale dopiero za dwitury będziesz w tym miejscu, w którym, którym szarżowałeś. Przeciwnik może spokojnie a Bra atak na pozycję wroga, po prostu. Nie, ale ogólnie modele wyglądają całkiem spoko i myślę, że bar bardzo łatwo i ludzie będą konwertować Pierwsz na taki, Pierwszy taki porządny release w tym roku. Taki, tak, taki duży, duży, że cała armia, duży, armię, że i... cała armia nie? Że nie tam, że jedna ramka do Death Watch'u czy coś. Ale, bo, do, bo na razie z tego co kojarzę, do Age of Sigmar można było wykorzystywać tylko i wyłącznie stare modele Dwarfów, nie? Nie, nie bo były już tak z nowymi te, te, na, na je, ogniste. Dokładnie, takie ogniste, okay, ogniste nie, nie krasnale. No dobra. Takiego smoka miały Magma Dragon czy coś takiego. Jak, jak taka salamandra wielka wyglądowa. No dobra, nieważne. To na tyle z nowości i, i protek Przejdziemy teraz do Gathering Storm 3. Teraz chcielibyśmy wrócić do głównego tematu odcinka, czyli Gathering Stone Rise of the Primark. Książki, które nam opisuje. Co nam opisuje, Szwagier? Co nam on opisuje? Znaczy tak, pierwsze co trzeba tej książce powiedzieć to jest. Yy, Mów. Yy, ja jako zbieracz ultramarinsów jestem bardzo wdzięczny, że coś takiego wyszło, bo Ultramarinsi razem z wyjściem tej książki przestają być Vanilla. To już nie jest vanilla okay. ultra, Ultramarine, Vanilla Space Marine dlaczego? no bo mieliśmy y, kodeks Space Wolfów, tak? no to oni mieli swój kodeks <coughs> Black Angeli mieli swój, Dark Angeli mieli swój a cała reszta Space Marines była wrzucona w jeden kodeks Space Marines, nawet włącznie z Black Templarami, okay. którzy do pewnego momentu, do piątej edycji mieli swój kodeks, potem już nie y, no i przyjęło się mówić, że to są Vanilla Marines no bo wszyscy mieli te same formacje Gladiusa, tak, y, mniej więcej te same zasady, parę małych różnic typu tam postacie, y, z zasadami no i to na tym się kończyło Potem wyszedł suplement Angels of Death, który oprócz tego, że dawał zasady do modeli z Colta, to też dawał unikalne formacje dla każdego first founding chaptera. Oprócz, oprócz ultramarinsu. Aha, okay. Więc ultramarinsi nadal byli wanila, tak? jako już ostatni. Plus jakieś tam niszowe chaptery, które są można było założyć. W tej książce mamy rzeczy tylko i wyłącznie dla ultramarinsów. Mamy ich własnego Dekuriona, mamy Primarchę, który też jest jedynym Primarchą lojalistycznym jak na razie. No i wreszcie, wreszcie Ultrasi będą mieli swój taki smaczek, tak, mm -hmm. mi się wydaje. Chociaż nie jestem do końca pewien, oglądając spike Beats, nie można się kierować tym co mówią Spike Beats. Powiedzieli, że te formacje, które tutaj są, zaraz to sobie sprawdzimy, mm -hmm. że te formacje teoretycznie inne chartery też mogą brać. No może z wyjątkiem tej, gdzie jest mandatory Sicarius, no bo Sicarius jest ultrasowy, ale do, do tego jeszcze dojdziemy. Oprócz tego, że mamy ultramaristów, to nie jest jedyny element tej książki, mamy też Fallen Angels, bardzo ciekawa, bardzo fajna armia, podoba mi się i nie wykluczam, że kiedyś bym w tą stronę też poszedł, chociażby z powodów estetycznych i flafowych. Poza tym mamy troszkę zasad, jedną formację i jedną postać dla Grey Knightów, czyli tam Grand Master Voldus, o ile dobrze pamiętam, mhm. Janusz. No. Janusz z Grey Knightów, tak, no i to są, jeśli chodzi o zasady, zasady są na końcu, natomiast wcześniej mamy domknięcie trylogii, Gathering Storm, jak się kończy ta fabuła. No właśnie, opowiedz troszeczkę. To są, no, no tak jak Gathering Storm 1 i 2, to są grube zmiany. Wiecznie w Warhammerze 40 tysięcy, ten zegar był zatrzymany tam minutę przed północą, no tutaj już już jest 5 sekund do północy można powiedzieć, bo naprawdę się ruszyło do przodu. Nie będę się wdawał może w jakoś specjalnie <coughs> spoilery, tak w telegraficznym skrócie. Ekipa, którą znamy z książki pierwszej i książki drugiej, czyli Greifax, Celestynka celestinianie, i... Celestynianie, wszyscy, którzy towarzyszą Świętej Celestynie. Okay. Oraz Inari, mm -hmm. czyli Ined i i, Rain, i... I w Rain, przepraszam. I w Rain, i Bizarka. Bizarka. podróżują do sektora Ultramar, żeby, żeby wypełnić misję, którą jak się okazuje 10 tysięcy lat temu Gulliman dał Belisariusowi Kaulowi. Kiedy ten był jeszcze jakimś tam Kiedy był był ten tam młodym tech adeptem, no ale Gulliman dostrzegł u niego super talent i w ogóle. No kurde. E... No i trafiają, trafiają najpierw na jedną z planet Ultramaru, nie na samo Makrag gdzie toczy się bitwa, bo Black Legion i inne siły chaosu, Iron Warrior i The Purge i tak dalej, najeżdżają na Ultramar. No i tam jest fajny, fajny taki dialog. Dialogów jest niewiele tak naprawdę, bo fabuła przed do przodu bardzo szybko. Są tylko takie małe boksy z dialogami tam, gdzie się dzieje. Jak jakieś... w ogóle dialogów nie ma w tych książkach. Nie no, czytałeś wcześniejszych, ale... Bardzo szczątkowe. Bardzo szczątkowe. Pojawiłem. W każdym razie, że yy, używają Webway, żeby dostać się na tą planetę Ultramaru, no i Któryś tam z Celestynian, już nie pamiętam, czy Inkwizorka Greyfax, czy Wielki Mistrz Black Templarów, Amal Rich. Ktoś ma problem do... Innet? Innet? I I. to jest ta jakby... To jest ta, Amidala, ta. Tak? Ta. Ta. ta Ma wąty do Ivrain, że no kurczę, my tu chcieliśmy do tego, Lorda Ultramaru do trzecia, ty nas na jakiejś za dupie wyrzuciłaś tutaj na jakiejś tam bocznej planecie Ultramaru. Na co ona z pełną powagą i taką trochę pogardą, że a ucieszylibyście się bardziej, gdybyśmy mieli portal na stolicy jednego z, waszych tam, <śmiech> super imperiów, tak? <śmiech> no, ale no okej, okay, no, mm, A nie, to jednak nie, dobrze, okay, Biją Black Legion, e, dostają się do Ultramarinsów, no i tu też fajny motyw, że jeżeli to by byli Space Wolvesi, albo Blood Angele, albo inni Narwańcy, no to w momencie zobaczenia nie byłoby daru, dyskusji, tylko by było no proszę mi to zrównać z ziemią tutaj. Żeby, <grym <grym no i no, nie obchodzi mnie, że tam jest Święta Celesyna, Inkwizja, to widocznie są wszystko heretycy, to ex No ale że ultramariiści I, <grym> I, <nari>. I, <grym> i nara, i nara. I są tak y, rzymskimi republikanami, wszystko rozważają, stoicy i tak dalej, no to Udały. porozmawiali. No i tam było, że mamy sprawę do Lorda Ultramaru. Że musimy jak najszybciej się widzieć z Lordem Ultramaru, bo tutaj Archmago Skoll ma, ma ważny temat, misja, która uratuje Imperium okay. w ogóle. Wsiadają do statku, zostają przewożeni statkiem do Makrag. Idą na Makrak, yy, tam no, dyskusja się wywiązuje w y, sali yy, Mar Marneusa Kalgara, tak, no bo no, ostatecznie trafiają tam do takiej <coughs> sali strategicznej, gdzie Marneus Kalgar układa plany, jak kontratakować przeciwko Chaosowi, no i gadają, gadają tam, oczywiście niektórzy mają wąty, że tam są Xenos w tym towarzystwie, inni tam, że no o co tu w ogóle chodzi, no i w tym momencie Kaul się odzywa, mówi, no dobrze, słuchajcie, my tu pitu-pitu, ale ja mam ważną sprawę, muszę z Lordem Ultramaru rozmawiać, no i Kalgar mówi, no słucham cię. Nie, nie, nie, z lordem ultramaru. No i wielka obraza, no przecież ja jestem, nie, nie, nie, ja chcę z gulimanem rozmawiać. Jak to co ty, przecież primarcha w stazie siedzi 10 tysięcy lat i w ogóle. No ale ja mam do niego sprawę, bo on mi dał misję i tak dalej. No i tam przechodzą, przechodzą do tej sali, gdzie jest usadzony na tronie guliman z raną w szyi. I już Kalgar ma zablokować wszelkie inicjatywy, bo y, wykładając swój plan, tak? Kaul pokazuje, że w tym relikwiarzu, który za sobą ciąga cały czas, który jest częścią modelu zresztą chyba, y, ma nową zbroję, która ma taki zajebisty system podtrzymywania życia, że Guliman będzie mógł żyć. A jak zobaczyć, co się stało w Imperium, to od razu popełniłem, to, to Do tego dojdziemy. <śmiech> y, natomiast y, to, co mówi Yvraine, to no, troszkę... Zagotowali się wszyscy obecni, bo Yvrain mówi, że żeby Guliman mógł żyć, to najpierw musi umrzeć. I ja swoją magią go jakby odrodzę. No i wszystkie, wszystkie lufy są oczywiście wycelowane momentalnie w <laughs> <laughs> No ale w tym momencie wpada, już nie pamiętam czy Stormhawk czy Thunderhawk, w każdym razie wpada przez ściany, wybucha tam na ziemi. Chaos, zniszczenie. E, chaos, zniszczenie, z niego wyskakują chaos raptorzy. Mm -hmm. y, którzy aktywują swoje homing beacons, mm -hmm. no i nagle wszystko, wszystko zaczyna wybuchać, tak, no bo tam y, wielka ofensywa Nightlordów, y, Black Legion i tak y, dalej. I w całym tym zamieszaniu Iwrain i Kaul stwierdzają, że no dobra, skorzystamy z okazji, Znaczymy. zrobimy to, co mieliśmy tutaj <coughs> zrobić. Y, I Kalgar chce ich zablokować, ale w tym momencie Tigurius, czyli główny librarian Ultramarinesu mówi, nie słuchaj, wyluzuj, bo ja miałem sny o tym, ja miałem wizję. Pozwól mi im zrobić to co? Ale robimy. nie mówiłem ci aż do teraz, bo... Nie, właśnie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie, tam było, tam było to był, je, on wspomniał, że miał tę wizję i to był argument, dla którego nie zabili ich Aha, od razu w sali Kalgara, tak? Także no, robią co mają zrobić, Gulliman się budzi, e, widzi od razu, co się dzieje, no i, za przeproszenie, na pełnej kurwie od razu tam, e, pierwszym ruchem, jaki wykonuje w sali Stronu, zabija chyba dwa Terminatory, e, tam, no, jednego z linki zdziela i tak dalej. Przeciąga tak? się i akurat trafił gościa wieszkiem dłoni. No, no, w każdym razie rozbiega, to tak. Jest, jest, jest, jest, jest ubrany w nową zbroję <śmiech> od Kaula, jest odrodzony zbroja, ma tam system podtrzymywania życia, że... No to mniej więcej tak jak, tak jak inne w, w Fracture of Geltan. Jest jakaś zadyma rozpierducha. Wszyscy tam się męczą, pocą, chnocharali nie skaczą, wywijają w różne mi miejsca, a Inet na go mówi no dobra, pomogę wam. już zmieniają się wektoplazmo w ogóle. <śmiech> Upadają na ziemię jako no, piasek. To jest, to jest który też już w kategorii tak? Rumydwice, czyli mm. sani, którzy nagle przestają być Piachem, a są żywymi ludźmi, no to tutaj podobną magię, no bo Inet to jest bogini śmierci i odrodzenia, Nie. tak. Mm -hmm. Podobną magię używają na Gullimanie, Gulliman wraca, no już tam powiedzmy kurz opada, mm. odzyskują, e, znaczy jest w ogóle Ultramar Crusade, mm. żeby odzyskać cały sektor Ultramar e, od sił chaosu. E, Chaos na to reaguje w sposób ciekawy, bo żaden z bogów chaosu nie chce zabić Gulimana, tylko bardzo się cieszą, że pojawił się Primarcha, no bo chaos karmi się emocjami, tak? a Primarcha jako, że jest jakby człowiekiem podbitym do entej potęgi w każdym aspekcie, no to emocje też ma ileś tam razy silniejsze co jest przyjemne dla Bogu chaosu. już myśli, jak mu tam pokrzyżować plany. tak. Y, y, Nergl już tam wstawia, ta, wstawia garnek na gaz, żeby już nowe choroby tam y, <śmiech> y, zrobić dla niego. No jedynie Korn ma tam, y, jedynie Korn chce, żeby Gulliman zginął, bo chce jego czaszkę do swojego tronu dodać. No, ale, no, okay. ale też będzie odpowiadał, jak Gulliman zabija, to Korn też to krew pod, się oczywiście. Bo Kornowi niespecjalnie tak. robi różnicę, kto, kto ginie? Czaczek ma dosyć. Jak <śmiech> nie! Nie, nigdy nie, e, No słuchajcie, rzeczy. no też, no mówię, bez wchodzenia za głęboko, jeden, jeden tam motyw jest, że Nergul. Ależ nie, proszę, wchodź głęboko. Nergul, zaciśnij zęby, <laughs> bo nas Nergul e, przygotował takie choróbsko, które toczy gwardzistów. E, y, którzy biorą udział w tym odzyskiwaniu ultramaru, nazywa się to The Weeping Plague, że zaczynają płakać, po prostu mm -hmm. bez powodu zaczynają płakać i tyle tych łez się produkuje, że tracą wzrok aż tam, mm -hmm. nie wiem, wysychają, w, wysychają i temat i tak <coughs> dalej Ym, i nagle się okazuje, że gdzie się Guliman nie pojawi, to oni cudownie zdrowieją <coughs> i oczywiście eklezjarki od razu mówi, że no to znaczy, że to jest święty od imperatora i tam czyni cuda i w ogóle, i w ogóle a y, Guliman jako potencjalnie najbardziej jakby ludzki z Primarków, tak, szanujący cywili zwykłych ludzi, zaczyna obierzeć wszystkie strefy wojny, żeby ich leczyć i w tym momencie he he nie robią żadnych postępów na wojnie, bo Guliman tylko jeździ w kółko i uzdrawia ludzi, zamiast tam kierować walką, nie? No ale m, przechodząc bardziej do ogółu, ze szczegółów y, odzyskują Ultramar w, w większej części no i stwierdzają, że no żeby cokolwiek tutaj ruszyć, żeby jakby y, działać przeciwko te, tej inwazji chaosu, bo inwazja chaosu na całą galaktykę jest, trzeba iść na Terre i zrobić y, troszkę reform w Imperium no i zrobić wielką nową krucjatę, która y, odzyska Imperium rasę, a dobrze dla ludzkości. No bo nic, bo chaos, bo wszystko jest niebezpieczeństwem. <śmiech> Gulimanowi towarzyszą bardzo mocne wątpliwości w międzyczasie, co troszkę dodaje głębi tej postaci, bo nie jest taki single-minded, że aha, obudziłem się, no to muszę zaprowadzić porządek, tylko koleś naprawdę boleje nad stanem Imperium. Nie podoba mu się, co się stało, ale powiedzmy, że odkłada to troszkę na dalszy plan, bo wyższym priorytetem jest pokonanie przeciwników, tak? którzy palą to Imperium niższą. a jak już będzie skonsolidowane to wtedy można się zastanowić, żeby Co tam e, coś tam ponaprawić e, jest powiedziane, że w momencie kiedy dociera na ziemię e, mnóstwo fabuły pominąłem, bo jest wielka sesja na księżycu ziemi z... no to nie chcemy się tego tak oczywiście. w każdym razie od, odwołuje ze stanowiska nieokreślonych z imienia High Lord Softera Uu. czyli zmiany polityczne też no, Rzym, Republika to jest prawie mhm. tak No musi być ten motyw no, i też jakieś tam ograniczenie władzy inkwizycji. Różne, różne takie rzeczy idą, idą w parze, powiedzmy. Jakieś tam mniejsze reformy. I kończy się to tak, że no mamy jakby nową Wielką Krucjatę. Z Gulimanem na czele, jako Lord Commander of the Imperium. Co jest zresztą jego specjalną zasadą, do czego przejdziemy. No i idzie so cieka w ciekawą stronę. Y Gathering Storm, z tego co wiem, były zapowiadane jako trylogia, więc zamknięcie tej trylogii, ale to wcale nie jest powiedziane, że fabuła nie będzie to, to. dalej y popychana do przodu. A znaczy, wiesz co? Wydaje mi się, że na tyle te boksy są popularne, że póki im się nie skończą pomysły na, na y imiennych bohaterów, mhm. to one będą co jakiś czas nam, nie, na przykład, jakieś. No, w no, jeżeli, jeżeli ten box Shadow War Armageddon będzie wchodził w Armageddon, to może Flaw, ogólnie jeszcze też będzie popchnięty w tę i wyjdzie to, co Witek chciał, czyli triumwirat orków na przykład, tak? No, no, bo, bo, model, słuchajcie, ja sobie poza tym no, może, model może wyjść tam. na przykład coś takiego, że wyjdzie nie triumwirat w sensie, że, bo tutaj na razie trumwiraty polegają na tym, że oni razem idą ramię w ramię, ale kto wie, może wyjdzie taki boks, gdzie będzie po prostu na przykład Gazgul, wyjdzie Jarik, jakiś, jakiś, wiecie, model i jakiś trzeci kolor plastiku, I Dante. plastiku albo no, i na przykład Dante. Tak? Na przykład... I, I wszystkie trzy modele, i to miało sens, i po prostu będą teraz, tak jak mieliśmy nagle, książki się pojawiły, e, te wszystkie Space Marine Battles, tak nagle może pojawić się coś takiego, że nagle będą robić takie boksy, będzie książka popychająca minimalnie flaw, albo odświeżająca flaw, od odwiedzająca znowu i boksik do tego. Wszystko jest bardzo fajne. No, może teraz skupmy się troszeczkę na zasadach. Tak, w telegraficznym skrócie, słuchajcie, Ale... jeżeli chcecie bardziej, nie wiem, wejść w książkę, to Ziggy ma na kanale wideo, w którym całą książkę przegląda tak jest. przed kamerą i opisuje. Zanim jeszcze możemy, może jeszcze pójdziemy na zasady i wspomnimy trochę o tych misjach, które tutaj są. Co? Czy... Znaczy, powiem tak, myślę, że duża szansa jest taka, że żaden z nas czterech w życiu tych misji nie zagra, tak, więc... bo trzeba mieć strasznie dużo stołów. Trzeba mieć tak. jeden sektor to jest dwie stopy ja się... dwie stopy, tak? tak ja się... Do niektórych gier trzeba mieć kilka nasi takich. Ja chciałem, 6 to, sektorów kosztuje 800 zł. Ja chciałem no. tylko powiedzieć, no nie chodzi o 600 zł, bo wystarczy pójdziesz do rollerwa i kupisz sobie placki, Nie, nie no można. Ale o co mi chodzi? No, o? No, chodzi mi o to, że po prostu są tak przekombinowane te misje, tak jak w każdych e, takich książkach, czy e, w, e, nawet e, w kodeksach są misje takie dla Ecos of War, tak? czyli takie e, reenactment takie zrobione, tak, czyli po prostu jakaś tam walka kogoś konkretnego z kimś konkretnym. E, tak tutaj są te misje tak przekombinowane na przykład pierwsza misja latacze, gdzie prze, przestawiamy te elementy stoły cały czas jak taśmy w, w, w Biedronce po prostu druga na przykład, e, po prostu musimy mieć tych elementów 8. E, tutaj jedynie trzecia misja jest na sześciu, sto, na sześciu elementach i jest ok no ale już na przykład misja final bridge, gdzie mamy raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć 8, 10, 12 Jeszcze w takim dziwnym układzie. 13 elementów są. Na czym to postawić w ogóle? No, kto ma tyle miejsca? No, chyba, by... że Floorhammer Hammer No Floor mnie, Hammer, ale wiesz, no to chcesz tak, tak drogie modele stawiać na podłodze. No i w ogóle już nie wspomnę o piątej misji, która jest w ogóle jakimś portalem, w którym <laughs> mamy 2, 4, 6. A nie, to przepraszam, to już nie są. Nie, 24 cale. Mniej więcej to jest 6 na. Nie wiem, to chyba są po prostu ich misje tak po prostu, żeby grać i nie wiem, no, zrobić Warham, to... Jedziesz do Warhammer World i tam mają no. ustawione... Kto no. wie, może przygotują takie sobie <śmiech> tutaj jest jakieś puste, więc może, może tam wejść po prostu i wiesz, no, ogarniasz tę misję. Także, no nie wiem, pojawiają się jeszcze tylko te Cataclysm of War Missions, którym, które wykorzystują te wszystkie e, Empiric Storms. To są trzy misje, jeśli dobrze pamiętam. Trzy? trzy misje, które wykorzystują Empiric Storms, które pojawiły się w pierwszym Gathering Storm. To tak tylko odnośnie zasad... Ciekawy motyw, którego nie było wcześniej, to jest ten sposób grania, który się nazywa demonic adversaries, że jeżeli grasz Pod Grey i twój przeciwnik gra jakąś tam inną armią, to można zaproponować, jeżeli się obaj zgodzicie, można zagrać tak, na tych tak, zasadach, tak. że przeciwnik jakby staje się zdemonizowany. Mhm. E, o czym tu warto wspomnieć, Słuchajcie, zapomniałem sobie zaznaczać fragmenty albo jakoś tam notować jak czytałem, ale co najmniej w dwóch, a chyba nawet w trzech miejscach zauważyłem takie sygnały, jak mogą wyglądać przyszłe te wielkie sojusze w ósmej edycji, mm. że to pójdzie w stronę Sigmara, bo gdzieś tam jest mówione, że którzyś kosmici u boku którychś kosmitów, nie wiem czy taus z dekronami, czy którzyś mm -hmm. walczą jako Battle Brothers. Jako, okay. tak? Więc y, to, co, to co już y, wcześniej jakieś plotki było, słuchaj, że na przykład będzie jedna frakcja, w jeden wielki alliance to jest Imperium, drugi wielki alliance to jest Chaos, gdzie obejmuje demony i Marinsów, plus wszelkie podfrakcje Marinsów. Kolejny to jest dobry Zinos i kolejny to jest zły Zinos. Gdzie... No i jak dobry Zinos. Źli z Dobry to ma. Ale, ale, no powiedzmy, że nie wiem, na przykład nekroni i tał by byli dobrzy, albo eldarzy i tał. By eldarzy dobrzy. raczej tał i nekroni orki i tyranie. na przykład nekroni orki i tyranie gdzieś jakoźli. Bo to po prostu idą i rozpierdzielają, tak? No okay. tak, Nie ma dyskusji. Tak. W ten sposób tak bym się zgodzimy. No okay. Dobra, przejdźmy do zasad. Michał, może trochę. Tak, porozmawiajcie o Gulimanie. Guliman kosztuje 350 punktów. Guliman ma wszystkie staty na szóstkach, oprócz łebonskila, gdzie ma 9. Save armorowy 2, Invulnerable 3, feel no Pain 5, oczywiście Twin Daje, <coughs> Eternal Warrior... Fleet pewnie... Fleet, tak? Widzę, że widzę. Że Nie, ma ma Fleet. Fleet. przepraszam, dobrze, Maffit. Precision Shots, pre Precision Strikes, Preferred Enemy Chaos. Um, feel oczywiście. Zapomniałeś dodać zasady I win the game na dłoń. <śmiech> to znaczy tak, słuchajcie, oprócz tego, że sam jest, jest mocny, tak? No, może nie jest to najmocniejszy model, tak? Ale jest, jest mocny. Nie, tej chwili tu... jest jeden z najmocniejszych. Jeśli chodzi Taki o sam... siłę, żeby przeżyć tak, tak. i kontratakować jeszcze do tego, bo hmm? wiesz, no zły nie jest w kontrataku. To jest bardzo mocny, ok zgodzę się. Nawet niektórzy mówili, że 350 to jest za mało, ale słuchajcie, jego wartość dodana jest w tym, co daje armii, bo koleś po pierwsze, armii, daje... Jadę. Po jednym wykorzystaniu doktryn dewastatorowych, asfaltowych, taktykalowych, plus ewentualnie do tych, które już mamy. Mm -hmm. Poza tym pozwala używać na przykład dwie albo trzy doktryny w ciągu jednej tury. Nie, że na przykład teraz używam tylko taktykalową, ale na przykład taktikalową. Ja czyli samochód. jeśli wszystko zgramy, poustawiamy wszystkie jednostki, możemy nagle w jednej turze już wykorzystać wszystkie trzy i, tak. po prostu I to zrobić. I mieć totalny... miliard przerzutów i tak. generalnie zjeść przeciwnika. Tak. E jeżeli jest oczywiście dobre rozstawienie. Ma wszystkie warlord traity, czy tam command traity z rulebooka. Nie, nie większość mu się, się dubluje. Większość mu się dubluje z czymś, co już ma na przodzie. Tak, tak. Z to, stylu to, to, stylu to jest podmiot. też prawda. Nie da, nie da się zbić jego liderki, czyli żadne negatywne modyfikatory na niego dzia nie działają. Zawsze ma tą swoją literkę 10. Um, I wszystkie friendly units z armii Imperium przerzucają nieudane testy morale, fear i pinning, kiedy on jest na polu walki. Co też jest fajnym motywem. Na polu walki, nie w zasięgu po prostu. na polu walki jest, jest na polu walki. Więc dla mnie to jest taki koleś, który będzie gdzieś stał sobie z, z tyłu i czekał po prostu. No, znaczy, no nie, no bo to jest, wiesz, to jest 350 punktów władowane w same buffy i trochę marnowanie jego innych. Tak, ale tak? czekanie na kiwi. Bo przecież, indywidualnie przecież. też jest dobry. Okay. Na przykład, nie wiem, jak chcesz... To jest, jedno, można powiedzieć, jednoosobowy tarpit, mm. bo jak trafi na kogoś bardzo mocnego, to po prostu go zwiąże na bardzo długo, tak? Mm. Ale bardzo mała szansa, żeby go zabiło. A nawet jak go zabije, to na 4 plus wraca i ma D3 runy. Czyli no... Celestynka też tak ma, nie? Że się tak, kożona chyba na liderce wraca, wiesz? Mhm. Nie pamiętam, ale może. Tam w każdym razie, ma fajne bronie, ma miecz Imperatora Płonący, który mi się bardzo nieprzyjemnie malowało, no ale trudno. Ten miecz... Siła 10 AP1... Meli armor bane, concussion, soul blaze, touch of the emperor, whirling flame. Touch of the emperor zasada ta oznacza, że jeżeli tu hit rzucimy szóstkę to jest siła D, a nie siła na się? hit, A nie, na nie na tu? To hit. Okay. A whirling flame, to jest właśnie, jeżeli ktoś chce go tarpitować, to ma zasadę whirling flame, że zamiast robić ileś tam ataków, które mu przysługują, może zrobić jeden atak tym mieczem, który uderza w każdą jednostkę znajdującą się w promieniu jednego cala Devguard w, w tym w trzydziestce tak mają jak... tak. jakim dajesz kosę, ja to, to ja mówią wymieni tak wszystkie ataki. Nazywa się Men Reaper, ale na Warszawie mówią Men Raper. Hmm. Ale oni ma, nie mają większego zasięgu, na przykład dwa cele? Nie, nie, nie, oni wiesz co, yy, mają mniejszy zasięg, bo yy, w kontakcie wymieniasz wszystkie bazowy, tak? być. Yy, Ataki na liczbę ataków ile jest jednostek w kontakcie bazowym. Hmm. Więc jak otaczacie 8 gościów, to wszystkich 8 uderzasz, że no robisz dobrze, taki. No bo jeżeli wejdziesz z horde, to. Movement, to co? bo to, by chodzić no się pozbywać, no, no, A wiesz, wymagnąć, a nie? w DevGuardzie mają także sobie 10 terminatorów w tym wyposażeniu, oni się Shroud nazywają, i oni są jako HQ unit. Do 30? Tak, to 30. jest 30? Z 30-60 I... orków wpada. Zresztą to wie, tak. jeżeli Mortarion wyjdzie do 40, to czy nie będzie miał właśnie tych chłopaków jako obstawy, tak? Być Plasty. może Plasty. tak będzie. Chodziły ploty, że miały być takie modele, coś w stylu plagowych centurionów. I no, to się miało nazywać Plague Wardens czy coś takiego nie, nie mieli mi się jakąś tam zatrutą. To, to są jak plagowe oblity, coś takiego. Dobra, wracając do ma na, na drugiej rączce lewej rączce ma y, rękę Dominium, czyli to samo co miał w 30 zresztą, ale tak. z, y, tym razem z podczepionym Bolterem. Ale to jest jako osobna broń, że może albo hmm. mieczem, albo tym uderzać? Tak. Tak? No w bacie wybierasz sobie jaką bronią bijesz, nie? Mhm. Mm mm -hmm. Ale w strzelaniu, bo ten jego miecz może chyba też strzelić, nie? Mm. Nie. Nie? To mi się wydawało. A, przepraszam Was bardzo, ten profil siła 10 AP-1, melee armor tak dalej. to jest The Emperor's Sword and the Hand of Dominion, czyli w momencie jak wykonujesz atak wręcz, to po prostu to nie ma rozdzielenia na, na, na mięż Bo wiesz co, ktoś już atak. pisał, że można na niego puścić awatara Kena, który jest odporny na wszelkiego rodzaju ogniste ataki, w tym momencie Glimon go nie może zabić, bo wszystkie jego ataki mają Soulblaze. Mhm. Więc jest. Avatar Keyna jest odporny. Mm. Albo ma jakiś taki straszny invul na to. 2 plus przyrzutów. Mogę coś mylić, no ale. Soulblaze, według Flafu Mardeus Kalgar zabił Avatar Keyna, będąc ciężko ranny. Wszyscy ale go zabijają Awatar. W każdym kodeksie masz co najmniej jednego bohatera, który kiedyś zginął Awatar Keyna. To jest taki Bo chłopiec Sol do bicia, żeby pokazać, że Twój bohater jest dokoksowany, tak? Ale on jest odporny tylko na specjalną umiejętność Soulblaze, a nie na taki z bronią, która ma Czyli nie rusza to... go efekt ale Efekt Soulblaze. Wiesz, Kto, rusz, to już, ktoś wiesz, tak, ktoś wiesz, no, no, no, no, no, Albo komary. <gulatory> no. <Come on. gulatory> szczególnie. Ktoś źle widocznie na ee, tym forum zinterpretował. ręka do miniu, tak? Yy, <gulatory> nowy, nowy bolter rekonstrukcji pana Kaula yy, ma zasięg 24, siła 6 AP2. Dużo lepszy od tego 30, co ma. Siła 6 AP2, a solt 3 Rending. Także całkiem przyjemny. Armor of Fate daje. Witeka próbuje 3 plus. Okay. Ustawiam, lekki transport otworzysz, Terminatorasy zastrzelisz. Dobrze, i jak można wystawić, <kli> wystawić Gullimana, tak? Można go wystawić w tradycyjnym kadzie jako Lord of War w dowolnej armii Imperium. I z tego co chłopaki patrzyli na forum, to najtańszy motyw to jest taki detachment Space Wolfów, gdzie mamy 1HQ, już nie pamiętam jaki był najtańszy, chyba Wolf Priest, nie wiem. Może? Coś, coś takiego, yy, tam muszą być mandatory, dwie elity, gdzie można dać jednego Lone Wolfa jako elitę mhm. yy, i jest slot Lord of War, gdzie można dać Gulliman, <śmiech> więc ta... ta Cztery modele. Tak, tak. Ale no, po co miałbyś to zrobić? No, jeżeli nie, chcesz, masz, jeżeli masz na beje. przykład jakąś armię Imperium e, formacyjną, tak, gdzie nie, nie możesz jeszcze okay. to teraz? No to dobrać. co tak kombinować? No. przecież jak jest, on jest, on jest... On bo jako dajesz go jako dodatkowy kadr, wiesz? Przecież nie, Arbitrę, przecież jest tutaj nie. jest formacja, która nazywa się... No. sekunda mi się zdawało, że mi się od... a, bo tu jest za jest tylko dla Space Marine'ów, Tak, gdzie można go wziąć jako command -Ress. Na pewno, a nie dla Imperium? Mm. To nie jest dla. Znaczy całego... dla całego Imperium no. jest formacja Triumvirat. Okay. Ale w formacji Triumvirat musisz wziąć okay. Janusza z Grey Knightów, Gullimana Gulimana. Myślałem, i... że on sam w sobie też jest formacją, że jest jakaś jedna nie. osoba w formacja, że masz i wybierasz spośród jakiś tam ryżków. Nie, no niestety nie. nie. nie. Ktoś no jeszcze tak? mówił, że drugi tani motyw to jest wzięcie czegoś. Yy, chyba z Bladej że ale, że najtańszy na pewno najtańszy to jest ten zespół z wolfów, czyli tak, tak jak mówicie takie Trzy modele plus Guliman można doczepić jakieś, do jakiejś tam swojej innej... Do y, jakiejś no Amerykanie. Dobrze, czyli omówiliśmy Triumvirat Primarchy, gdzie są wszystkie trzy modele obowiązkowe, które można dołączać. Dalej, mamy formację, która... Y, Guliman jako monster Creature nie może dołączać do unitów. I nie może jeździć tak. transportami. Czyli nie będzie lookouser, nie będzie niczego, tak? Natomiast mamy formację Victrix Guard, która składa się z kapitana Sicariusa, jednej jednostki Honor Guard, która wynosi 3 modele minimum i czterech jednostek Stern Guard Veterans lub Vanguard Veterans w dowolnej kombinacji. Czyli 4 razy po 5 modeli plus 3 modele plus Sicarius, to jest 24 modele. Mhm. i minimalny koszt tej formacji po sumowaniu to jest 700 punktów. No niestety, ale co nam daje ta formacja? <śmiech> ta formacja po pierwsze ma zasadę Fight Like Demigods, że mają Weapon Skill i Ballistic Skill podbity o jeden, czyli piątki, mhm. a Honor Guard ma Weapon Skill szóstkę wtedy. E, no B.S. na piątce, zwłaszcza przy Sten którzy mają różną fajną amunicję, kombi Weapons, no i tak dalej. Trafiasz, trafiasz na dwa plus, plus masz jeszcze przerzuty od Gulimana i Chapter z Ultrasów. No niezłe to jest. Nie narzekam. Można, można spróbować taką armię kiedyś sobie zrobić. Znaczy na pewno stary, jeżeli, jeżeli kiedyś by Cię skorci, wiesz, podkusiło, żeby sobie zrobić tą formację, to for fun możemy sobie zagrać. Jak najbardziej. I, I słuchajcie, <coughs> druga zasada tej formacji v Tricks Guard. Y, the Primarch's Chosen. Y, jeżeli unit z tej formacji jest w trzech calach od robota Gulimana, czyli wystarczy, że jeden model z danego unit jest w trzech calach od Gullimana, to można robić lookout Serp. To aby był częścią tej jednostki. Mm -hmm. Na 4+. Ale za, za każdy model, który jest w 3 celach, nie? Za unit, który jest w 3 celach, mm -hmm. tak? While a unit from this formation is within 3 inches, he could okay, make no the to cancer to jest, to jest. as if he was part of that unit. I tak, chodzi o to, że musi być... Ale 700 punktów to jest jednak drogo na kilku bit shieldów dla jego. Kilku bit shieldów, <laughs> Od... którzy strzelają na B 5 fajną amunicją. Tak. <śmiech> którzy coś robią, nie? Nie, no, e, no starasz... tak, oczywiście. Jest oczywiście ale... obostrzenie, nie mogą brać dedicated transports i a nie można zacząć tak? gryć w transporcie. Okay, no dobra, okej, okay, to Ci teraz przerwę. Strike Force Command, możesz wybrać jednego, robot, golimon, a to jest Dobrze, formacja, a formacja y może być detachmentem sama w sobie, Czy możesz po prostu wziąć y robot y jako, jako formację detachment. Auxiliary może być samo w sobie, detachmentem. Każda formacja może być detachmentem, sama w sobie. Nie stanowi wtedy Battle, battle for Charm. No właśnie, czyli jesteś unbound wtedy. Nie, nie jesteś. Możesz sobie złożyć po prostu, nie masz nie z masz, nie masz detachmentu, ale jesteś wtedy Battle for Charm. Nie dostaniesz tych bonusów wszystkich. Możesz Objective sobie... security tak dalej. Możesz złożyć, możesz złożyć, <coughs> yy, możesz złożyć Battle for Charmi, na przykład z czterech, z czterech różnych formacji z różnych kodeksów i jest OK. Czy możesz sobie po prostu gównić jako formację, tak. która staje nowy, jest zasadniczo jeden. Detachment. Na przykład tak się składa orki Green Tide, na przykład bierzesz jest formacją masz armę. Czyli mogę sobie wziąć przykładowo y, jakiś tam detachment powiedzmy Blood Angeli, albo nawet mogę sobie wziąć detachment orków, biorę HQ dwa trupsy czy tam trzy trupsy i biorę sobie jako, dru dru jako drugi detachment gulimana, jednego samego w sobie. Albo Kalgara. Jaki... No guliman z orkami? Herezja. No no wiesz, nie ma problemy. W sumie dobry, dobry, dobry point, tak? No bo na przykład Battle Demi kompanie też można wystawić jako. Tylko nie, nie, do... masz wtedy, nie masz wtedy tych bonusów, które wynikają z, jak się nazywa to, VX i Strike Force, tak? Bo mm. żeby być Wix, to musisz tam spełnić odpowiednie warunki. Ale tak, sam tak, tak. Strike Force Command stanowi formację i detachment sam w sobie. Czyli nie musisz nic skombinować specjalnie. Po prostu dwa detachmenty bierzesz. Ale, Victrix Strike Force Strike jest fajny. Tak, Victrix to jest jakby nowa wersja Gladiusa e, znanego z kodeksu e, Space Marine'ów, Gdzie też mamy co najmniej jeden core choice, którym jest albo Battle Demi Company, albo Strike Force Ultra. E, jeden, 10 Auxiliary Choice e, na każdy core przypadający. E, I tu wybór jest bardzo podobny jak w kodeksie Armored Task Force. Pierwsza kompania, dziesiąta kompania, e, Suppression Force e, i tak dalej plus Victrix Guard, też jest auxiliary choice do yy, Victrix Strikeforce. No i od zera do trzech Command. <knie> Jedną z opcji Command jest yy, konklawę Librarianów, dosyć popularne jak się lubi czary rzucać. Mm -hmm. yy, Rekluzjam Command Squad to jest taki pudełko, można kupić Razorback, Chaplin i Command Squad. Nie jest taka super formacja. Yy, no i Strikeforce Command, tak jak Witek mówi tutaj właśnie, że Strikeforce Command to jest jeden z yy, poniższych. Albo Robot Guliman, albo Marneus Kalgar, albo Kapitan zwykły, albo Chaplin, kapelan zwykły, 01 Honor Guard i 01 Command Squad. Czyli tak też można to e, rozwiązać. Hmm. No, to i to dobrze, nie... no i dobrze, mamy, mamy Tactical Objectives nowe sztuk 6, e, które też można sobie wykorzystywać rzucając kostką, tak? Jak już widzimy nie ma nowych kart, nie wychodzą nowe karty z każdym potężnikiem. Czyli w 8 edycji tej mechaniki raczej może nie być. A Cypher? A o Cypherze mieliśmy jeszcze pomóc. No, może przyjrzymy, skoro już omawiamy, to zeskimy też na Cypher. I Ciperem, Witek jest rozczarowany Cypherem, jak podoba mi się model, Bidek, tak. To mówi o Januszu. Słuchajcie, Cypher się z tego co wiem nie zmienił w stosunku do Data Slate, który miał kiedyś tam. Z tym starym modelem? Tak. No. Ballistic skill Go 10, ciągle jego <laughs> największa, yeah. jakby, plus, największy plus. <coughs> Proszę Was, weapon skill 7, ballistic skill 10, e, 10 siła 4, toughness 4, 3 rundy, inicjatywa 8, 3 ataki, liderka 10, safe armorowy 3. Plus. E, ma zasadę NDSHA no fear, jak Space Marini? E, Które nie miał wcześniej, tego nie miał. Tego chyba wcześniej. właśnie nie miał, to prawda? Eternal Warrior Fleet, Hit and Run, and Independent Character, Infiltrate i Shrouded. Czyli całkiem przyjemnie. Ma dwa pistolety, strzela z nich, w walce wręcz też używa nie. tych pistoletów. Z, dwó z dwóch hmm. na raz może strzelić, dwa razy. Strzelić, może tak? z dwóch na raz strzelić, tak. Więc przybaj się dziesięć, jest to przydatne, ale czy... Overwatcha robi na pełnym bali z tak. Ale czy jest to warte 190 punktów, Witku? Nie. Verdict. 190. Nie no nie, nie zupełnie Za kapitana z plazma pistolem to może zabić dwóch. Daje, słuchajcie, on daje troszkę bafa dla Folenów. Jeżeli Folen Nagers chcemy sobie wziąć. No tak, wtedy dość. Statline mają weteranów z 5 marynowych, powiedzmy mniej więcej. w chaosu, więc to jest ten rodzaj jednostki. Tak. Zresztą kiedyś można było wziąć. Jako Folenów brało się z Cyferem, po prostu brało się czołgać. Z chaosu, tak. Natomiast teraz mają swoje zasady, faleni jakby swoje unikalne. tak jest formacja w której jest Cypher i 1 do 3 unitów Fallenów i tak, wszyscy mają Infiltrate i każda jednostka z informacji w 12 calach od Cyphera ma zasadę They Shall know No Fear i Stubborn. Stubborn, czyli to też liderka jest odporna na obniżanie, tak? Jeżeli tak jak jest, w walce... No. Tak, nie za, masz modyfikatorów. No, po prostu na Zawsze swojej normalnej liderce się sprawdzisz. Także tak, no słuchajcie, y, są zdania podzielone co do modeli y, Fallenów, bo to nie są tak naprawdę nowe modele poza Cypher'em, y, tylko to są, y, o czym zresztą w White Dwarfie pisali, to są kitbasze y, typowo Dark Angelowych beats'ów y, z zestawu Company Veterans i beats'ów Scalta, czyli Mark IV Armor. Może opowiem o tym artwork'u, który się pojawił u Fallenów. No hmm. tak, no tutaj, tutaj Games Workshop widocznie stażysta miał zadanie do wykonania w godzinę, no i nie mógł inaczej tego zrobić, bo w godzinę się nie pomaluje pięciu modeli, więc wziął y, modele chyba właśnie kompany veterans Nie, tak. nie, nie, nie, to było już to zdjęcie wyszparowane na y, Wziął modele Dark Angel i po prostu zielony armor przemalował na czarno i to figuruje jako zdjęcie produktu na stronie GMS Shopu yy, zestawu pięciu folenów. No, no słabo, no. ale cóż poradzić, tak? Widocznie takie były okoliczności. No, I, i, się tak, I tak lepsze niż Bane Blade czy tam inny Stormblade, czy inny czołg wielki, e, który ma. Y, na stronie W mamy te zdjęcia obrotowe, także można to sobie obracać, no, no, ten model. I on ma któryś element na armorze doklejony na Blu, Mhm. Kruta tak, tak, tak. niebieskiego i jak obracamy to zdjęcie, to tak każdy stopniu po stopniu widać jak on się coraz bardziej odłamuje, odpada. I tak, <laughs> leży, tak. No tak, taki laskanon co ma z boku, tam tak, wiesz na sponsonie czy coś jest no, ułagane. Co Słuchajcie, to... To, to też są hmm. żywi ludzie, tak? No my też no, czasem że tak, pola no. walniemy. No, no, szkoda, że na hmm. stronie, na której to jednak powinni z najlepszej strony swoje produkty pokazywać. Hmm. Ale I to wiesz, strony... no, słuchajcie, 2-3 lata temu, jeżeli nie wiem, ludzie im pisali, że słuchajcie, macie babola coś tam i tak dalej, to prawdopodobnie reakcja była zerowa. Teraz można wejść na ich face'a, na ich stronę i napisać, słuchajcie, taki i taki temat i jest całkiem niezła szansa, wydaje mi się, że zareaguje. Ale z drugiej strony, wiesz, zobaczcie, gadamy o tym, ktoś wejdzie na ich stronę, ktoś zobaczy Baneblade'a, ej, fajny Baneblade! Nie grałem nigdy gwardią. Od czego muszę zacząć, żeby grać gwardią? O i kupię pudełko no, na przykład. Więc co się przykład. dzieje, tak? No, to jest. Wiadomo. Może to też jest jakiś tam marketing. Viral marketing i do widzenia, ale. Tak się inaczej śpiesznie. No. tak, Zabajnie. No i to chyba tyle jeśli chodzi o y, rzeczy, które dostaliśmy w Gathering Storm 3. Ja jestem bardzo zadowolony z tej książki, Była ładnie wydana jak wszystko z Game Workshop'u. W twardej oprawie, z ładnymi obrazkami, y, ładny skład graficzny, wszystko. Y, 150 zł. 150 złotych kosztuje y, na stronie GW. Na stronie GW, no. No. W naszym Friendly Local Gaming Store jest troszkę taniej, na szczęście. Ale mówię, no, nie, no, wydaje mi się, że jakby było 150 to jest, jest to warte tego kosztu. Po pierwsze popchnięcie fabuły w kierunku, w który mi się podoba, na który czekałem od kiedy się zacząłem zajmować Warhammerem. No i po drugie mówię, zasady mi się podobają, będzie fajnie kiedyś zagrać bulimanem. No dobrze, to tym zamkniemy y, dział, tak. część, w której omawiamy. Dodam jak... tylko, że wreszcie jakby po raz pierwszy Games Workshop w tak dużym stopniu Oblizał mi całe genitalia za to, że zbieram ultramarinsów. Nigdy wcześniej... No ok, no, patrzyli w tą stronę, komplementowali, ale języka nie wystawiali. A teraz po prostu jestem wypolerowany na błyszcząco. Bardzo mnie to cieszy. I tym pozytywnym akcentem... Pokaż tanki. Kończymy dzisiaj. Zdjęcie. Słuchajcie, w ostatniej części dzisiejszego podcastu omówimy sobie, no może nie jakoś bardzo długo, bo już i tak długi ten podcast jest, yy, temat odcinka, który brzmi flaw kontra zasady, kontra predator, kontra twoja stara. Moja wesoła twórczość. Co chcemy w tym momencie omówić? Chcemy sobie pomówić o yy, modelach, czy postaciach, czy for, unitach, formacjach, które w jakiś sposób yy, mają zasady w grze, które oddają coś, jakąś cechę charakterystyczną z Flafu, albo na odwrót, że na przykład nie Kuchnie. mają jakiejś zasady, którą powinno, powinny mieć, albo mają coś zupełnie na odwrót coś w tym stylu. Dobrze, no, od czego możemy zacząć? No, mówiliśmy już dzisiaj o Gulimanie. Mhm. Guliman zawsze w trzydziestkowych książkach był opisywany przede wszystkim jako wspaniały dowódca. Tak? Ten, który napisał kodeks Sastartes, ten, który ma całą sztukę wojenną w jednym paluszku. Bardziej menadżer taki wojskowy niż, niż fighter. Tak, tak. Logistyk, <coughs> suncu może mu tam wiesz, buty polerować i tak dalej. Tak? E, I to się troszkę przekłada, wydaje mi się. Dzięki <coughs> temu, że ma wszystkie command-traity. <coughs> te, teraz, tak. Że ma wszystkie command-traity, że ma te buffy dla armii, dodatkowe do, doktryny y, ultramarinsowe. Jest, jest, jest to w jakiś taki fajny sposób odzwierciedlone. Oprócz tego, że jest potworem w walce wręcz, jak każdy primarcha powinien być i ciężko go zabić, to jeszcze daje dużo dla swojej armii. Bardzo bardzo pozytywny przykład wydaje mi się i w tą stronę powinni jeść. Cypher, no nie wiem, Cypher jako skryty koleś ma tam infiltrate, tak, ma szraudę. No, przede wszystkim zasada, że może być dołączany do armii Space Space i do armii chaosu. Tak, w zależności co służy jego interesom w danym momencie, on Amen. potrafi się zbratać, przecież z... są przypadki we Flafie, że z Black Legionem też się bratał, w... się złamał tylko, czy... się na statek, jak się nazywa statek Abadona y, flagowy? V Vankful The Spirit, Vankful... Vankful... Vankful Spirit, Vankful... Vankful Spirit tak, no to Cypher w momencie jak się dostał na Vengeful Spirit, to y, Abadon zdążył mrugnąć okiem i a, Cypher zabił wszystkich jego kolegów których przed 10 tysięcy lat, a Badon, który nie jest przy jednym kolesiem, zdobył tam, nie wiem, kilku kolegów i mrugną oczami nie żyli. Zastanawiam się tylko, czy Foleni mogą razem z nim być brani, czyli jeżeli weźmiesz tak, w, no w z tej, w tej formacji, Ale nie tak? możesz brać Cyphera z Dark Angelami lojalistycznymi, tak, którego nie możesz tak, tak, w ogóle tak. To jest jedyne obostrzenie, że Dark Angel go nie lubią i też ciekawe, ciekawe zawirowanie, bo czy to jest ten sam cyfer, który był wcześniej? Bo to jest tytuł, to nie jest imię. To, to jest właśnie, tytuł. bo w książkach z Herzegowska jest mhm. y, Lord Cypher I i potem jest Lord Cypher II, który po prostu przyjął ten tytuł, to imię. To tak jak były e... takie kiedyś, y, mm, że James Bond to nie jest imię bohatera, tylko to jest taki kryptonim, <krym> który dostają agenci, tak, tak. i że właśnie każdy jakby inny aktor to tak naprawdę to jest rzeczywiście inna, inna osoba. Postać, tak, inna postać. Aha, to, to nigdy, nigdy to nie wiedziałem I pytanie na przykład, czy, to, yy, czy ten Cyfer jest lojalistą, czy on jest drajcą, czy co on kombinuje. Za zasady ten... mówię wyraźnie, że decyduj. No tak, dokładnie. Yy, coś, yy, o czym też jeszcze nie wspomniałem, jak streszczałem fabuę, ale Cyfer dlaczego on się podczepia? Bo on przede wszystkim ratuje Gulimana z Mailstrom, czyli mm. z domeny Luftachurona i jego czerwonych korsarzy, yy, pod jednym warunkiem. Mówi, Gulimanie ja Cię uwolnię, jeżeli zabierzesz mnie na terre do pałacu imperatora, do sali tronowej imperatora, do złotego tronu. Zabiera go przed same drzwi, przed drzwiami mówi, że jednak dobra, nie aresztujemy się. No już na marginesie, tak? Mm. E, A Gulliman zresztą wchodzi do sali tronowej, ileś tam czasu go nie ma, wychodzi z tej sali tronowej, no i ma ten cel nową, wielką konkluzję i tak dalej. Co tam został, nie wiemy. Czy imperator nie żyje i po prostu ten czeka aż się odezwie i się nie doczekał? Czy faktycznie sobie pogadali? Tego nie wiemy. W każdym razie, no cipher tak. I Fallen Angels e fajnie mają zasady, że <coughs> na modelach, które zaprezentował Games Workshop, oni mają oznaczenia taktykali, <coughs> oznaczenia asoltów, czyli zwykłych jakby marinów z czasów herezji, ale staty mają weteranów. No bo jeżeli te 10 tysięcy lat nawet tam z dylatacją czasu z łopem, ze wszystkim mm -hmm. gdzieś tam się obijali, no to zdobyli tyle doświadczenia, że mogą mieć te dwa bazowe ataki, a nie jeden. Tak? Tak jakby Czy... po prostu długo, długo z kolesie tam po prostu tak. bardziej. I, I to są goście, którzy pamiętają Herezję. Mhm. W ogóle inspiracją chyba do całego tematu odcinka było to, co bodajże Witek powiedział w, w ostatnim odcinku, że teraz jest takie wszystko się jakby to, co mówiłeś, że standardem staje się ten Save 3, 2, i tak dalej. I wspomniałeś, że Eldarzy to mieli być ci mięscy, marinsi to mieli być yy, ci twardzi i tak dalej. I jeżeli wychodzimy z założenia, że powiedzmy styka 3 to jest zwykły człowiek. Gwardzista powinien mm -hmm. mieć trójki od początku do końca, tak? Space-marini są lepsi, więc na mają czwórkę. wszystko na czwórkach, tak? A, na szóstkach. Przykładowo, tak? Yy, to ja bym na przykład... Yy, Wydaje mi się, że fajnie by było, jakby na przykład poześci, którzy są uważani za taką bardzo od chyba zarania dziejów, taką nietrafioną jednostkę, że oni są drodzy, oni powinni przynajmniej niektóre staty. Bo jeżeli to są Space Marini, którzy są koksami czy już sami w sobie i oni jeszcze, jeszcze dostają, o, przez to, że są opętani przez demony, oni powinni mieć niektóre staty, nie wszystkie, ale niektóre staty powinni mieć na piątkach, na przykład Siła 5. Już nie mówię o zasadach specjalnych, Inicjatywa. które tam jakieś... Inicjatywa. i na przykład to mają w 30, że są ci Galvor Bug, którzy są z Legion Specific Unit dla World Bearersów i oni mają większość tych statów na piątkach, że są podbici. Oczywiście kosztują mhm. tam milion punktów i tak dalej, ale są naprawdę bardziej dopakowani, tak? <śmiech> I to co Witek powiedział, że Eldarzy y, powinni być niemieccy. I co jest fajne, że mają wyższą inicjatywę niż taki nawet Space Marine, tak? Bo oni super szybcy powinni być. Mhm. Tak, mi się wydaje, że powinni mieć na przykład Eldarski pancerz, powinien być 4 plus max, ale przez to, że są super szybcy i tak dalej, na przykład, że mają. Każdy Dąży. nawet najgorszy wiesz, najgorszy żołdek Eldarski ma Invula 6, bo że tam jest super szybki i że potrafi na przykład Wiesz, uchylić się przed strzałem, czy coś no takiego. Tak, piechota ma No coś w tym stanie, no Ale jeżeli w 30 piechota White może mieć skill Rider, bo wszyscy mają skill Rider, po prostu dobrze parkura umieją, tak? Ale skill Rider działa tylko na jednostki na pojazdach. A nie ale tam, nie, masz, tam masz zapis w 30 tam masz zapis, że, że, że nawet na Infantry ma skill Rider. I że po prostu okay. oni się, oni to są to super to jest, to jest sprawni. Infantry nie może robić jing, bo nie ma problemu. Ale jeśli mają zapis, to mogą. Ale to skilltrader trader plus 1 do doczynienia. No tak, i podwijają się jak albo i Dobra, no obojętnie, tak, trzeba by się wczytać. Poza tym to są na razie zasady takie: to get you buy. Hmm. E, no dobrze, dalej, ale... or, to co orkowie hmm. uważam, że też powinni mieć, jeżeli eldarzy mają powiedzmy jeszcze o oczko wyżej inicjatywę, przykładową inicjatywę 5, to uważam, że orkowie powinni mieć minimum siłę 4, a dużo jednostek powinno mieć siłę 5, przykładowo. Tak powinno być, powinien mieć też troszeczkę, troszeczkę wyższą jednak inicjatywę, bo orki zwykłe z toporkami bijące, tak jak wszystkie jednostki z powerclowami, to jest trochę, jest trochę śmieszne. Czyli inicjatywa 3 powinna moim zdaniem być w ogóle standardem dla orka, bo wiadomo, oni nie są, wiadomo, nie są najszybsi, naj, najszybsi mhm. ale też nie są aż tak wolni jak kolej z powerclowem, Masz orka, który ma toporek, bije z inicjatywą 2, mhm. I masz kolesia z PowerCloudem, czy no, ostatecznie bije z wicetwą jeden, ale no wiadomo z więc z reguły to jest ostatnie. Ale bardzo flafowe jest to, że Orkowy bardzo źle strzelają. To jest bardzo fajne i to niech będzie, tak? no bo to, to, to nikt tego nie neguje, to zawsze no, fajne. Zresztą fajne, to było na przykład w grze Space Marine, tej komputerowej oddane, także tak, że jak byli z Rokitami, Korkowie, mm. to jak wypuszczaj to rakietę w ciebie, stary, ona leciała wszędzie, jest za, za, za, za kamera tak. ci wylatywała, gdzieś tam trafiała w okolicę, powiedzmy twoją. Nie? Fajnie byłoby, było, gdyby na przykład miały jednak coś takiego, że mają niski BS, ale mają za to na przykład jakieś, nie wiem... dużo strzały, jakiś, taka, taka, taka, taka... Jakieś taka, taka, taka. noby mają, załóżmy, precyzyjne shoty, że na przykład, nie wiem, no, że jednak ten nob ma trochę więcej tego farta i wierzę w to, że trafi. I ogólnie trafiają na dwa plus, czy na piątkach, szóstkach, no ale jak tą szóstką już trafi, to jest w ogóle coś tam się dzieje. Nie znaczy, nie wiesz to mm, ogólnie w tej edycji jest shooting jest dużo, dużo silniejszy i myślę, że armie, które są typowo takim close combatowym czymś, czyli na przykład y, House <śmiech> Space Marines, albo Orkowie, czy Tyranidzi, oni powinni, żeby to zbalansować... Jakieś powinni mieć bonusy, no, albo jakieś transporty, czegoś, no. nie, coś no. powinni im dać, żeby w ten kombat było, sz można szybciej Sorry, nawet, wejść. Nawet, tak? takim nawet takim kornistom by pomogło, gdyby mieli swoją specjalną zasadę dla rajnosów, że ich Rajnosy są Assault vehicles, przykładowo. Ale wiesz co, ja w ogóle myślałem, żeby <coughs> fajnym bonusem dla chaosu by było to, że na przykład za 15 czy 20 punktów dokupujesz jakieś tam Assault Ramps, i że Rhinos staje się na przykład asoltowy, że ten tył Rhinosa jest asoltowy, ale musisz go, tyłem, musisz go tyłem odstawić, więc się narażasz na, na strzał okay. w ten słabszy tak pancerz tak i jeszcze musisz ten upgrade kupić i wtedy dopiero jest asoltowy. No niby tak, ale w Ale w nie, to jest moje takie wiesz, w oboje. Ale wiesz, punktów plus nie wiem 20 to jest 55 punktów za asolt w Dobry deal. No, jeżeli mówimy... nie, będzie, nie będzie szkoda go wystawić Dobrze, na Dobrze, jeżeli no, mówimy o to znaczy. odzorowaniu flafów w zasadach, to nie wyobrażam sobie nigdy Rajnosa, który nagle robi... Już w momencie musimy wrzucić wsteczny i, i, i szarżować na wstecznym. No panowie. Znaczy, znaczy, nie, nie, nawet nie szarżować w... na wstecznym, dojeżdżasz pod linię wroga i bierzesz, jak Grigori z szereg pancernych, gałę, tą do przodu, tą do tyłu i w tym momencie czołg robi kółko w miejscu, tak? No tak, wiesz co? Albo nawet zrobić. jeżeli, e, jeżeli e, I Na przykład korniści... podnosi, podnosi przy tym tyle kurzu, że wszyscy mają covera 6+, na przykład, w promieniu cali od rajosa. Fajnie, panowie, fajnie, tylko, że wymyślacie tyle zasad specjalnych, <laughs> że w tym momencie czteryska, która jest zapiszonym systemem od zasad specjalnych, będzie jeszcze gorszym systemem. To jest wszystko fajne, ale tak. po prostu... Nie wiem, jeśli mówimy wiesz. o zasadach, które, które są we Flafie i są, istnieją, to mi przychodzi, przyszła mi na myśl od razu zasada no, Gazgula, który ma adamantium skal, które we Flafie jest ewidentnie powiedziane i model ma, kawałek czaszki ma z tego, adamantium zresztą, tak? No nie mhm. trzeba prze, prze, prze, przestawiać materiału i to, że ma po prostu no, taką zasadę, to też prowadzą, że ma tam invula. 5 plus to mu daje czy 6 plus? Nie pamiętam już teraz. Nie, chyba nie. Daje mu bula, A co mu daje teraz? A może headbutt chyba robić? Czy coś w futbolsku? Macie ma jeden atak dodatkowo. Jakoś tak jest. chyba tak może... wymyślasz? Nie, na pewno, pewno, nie. pewno nie. Stary, no, no muszę czytać się Myślę, że na przykład może być Eternal nie. Warrior dzięki temu. Ale, ale, ale na pewno ale na pewno nie robi nic z tych rzeczy. tam chyba nie grał. Wiecie co, ja bym jeszcze no, grałem, na przykład, grałem, jak nie. już <laughs> mówiłem o bohaterach. Y, Lucius we Fluffie ma to, że jak go też pokona, w, pokona go w pojedynku i odczuje satysfakcję z tego, że go pokonał, co to rozwiązuje jego... się rzutem kostką, tak? Nie, nie, nie. A? Jest coś takiego, że we Flaffie, że A, osoba, tak. która zabiła Lucjusza się w niego zamieni po prostu tak. po jakimś czasie. Więc wydaje mi się, że jeżeli masz na przykład charaktera, który Lucjusza w challenge'u zabił, fajnie by było jakby miał coś w stylu Jarika czy Celestyny, że na przykład na 4+, czy na ileś tam plus ten model Twojego przeciwnika zmienia się w Lucjusza. Na, mm. na rzucie tam powiedzmy 5+, plus, czy coś takiego. Albo musi zdać liderkę, że wiesz, że jego siła woli mm. yy, sprawiła, że jednak, wiesz, yy, nie, nie czuje tej dumy, czy tam coś takiego. Bardzo fajnie mógł. I Lucjusz na przykład z jednym wundem, czy tam z D3 się się pojawia zamiast... Ten model jest jako, yy, nie wiem... Zabity czy coś takiego i Luc już się na jego miejscu pojawia. Czyli jakby kill point już jest za niego, ale może jeszcze walczyć, na przykład, tak? No coś w tym stylu, wiesz, bo to by bardziej tą flafową zasadę oddało, tak? Fajnie by było. Czyli tutaj mamy przykłady jednostki, która jakby nie ma, nie ma zasady, która by oddawała ten. A czy wiesz co, Luc już ogólnie ma to, że on jest jako wiesz ten super szermierz i tak dalej. I w tym momencie stawiasz mu cokolwiek, co jest w terminatorce i on tego nie może zranić, bo ma AP3, więc też fajnie by było, jakby miał na przykład, nie wiem, albo rending, albo, że na przykład znaczy jego może miecz... tam ten jedynkę rzucić na sobie. Tak? Yy, albo, żeby jego miecz na przykład w challenge'ach był AP2, na przykład, bo ma jakąś tam zasadę, że potrafi znaleźć słaby A to, punkt przeciwnika, i, nie? Ile się nie mylę, Sicarius ma taką <śmiech> zasadę yy, i to jest, to jest fajne odzwierciedlenie. Sicarius jako no, najlepszy szermierz ultramarijców. Mhm zamiast, jeżeli tam ileś mu ataków przysługuje w Kloskombacie, może zamienić te wszystkie ataki na jeden atak Q de grâce, to jest to? tak? Gdzie... Nie pamiętam już jak, jak ta zasada dokładnie wygląda, w każdym razie, że chyba ma poison, ale łatwiej ranić, tak? Mm -hmm. że, i, aha, i że ma zasadę instant death, nie jeden cios. Że jak wejdzie to... już się... ma o tyle fajnie, że jest y Duelist sprite, że jak jest w, w tym, w y kombacie z Tobą to jego charakterystyka ataków się zmienia na Twój Weapon Skill. Czyli mm. jak walczy na przykład z Kapitanem, który ma WSA-6, to Lutek ma 6 ataków w tym momencie. No miło. Także no, są takie fajne, fajne smaczki. Co tam jeszcze Panowie? Co tam jeszcze przychodzą za jednostki do by... No Święta Celestyna, która się odradza, ok, spoko. Święci Imperatora powinni być eteryczni troszeczkę, tak? Nie, nie, nie do końca powinno być wyjaśnione jak żyją, jak się odradzają, jak umierają i tak dalej. Też, też przyjemny motyw. Może coś u orków, jakiś bohater No właśnie wiesz co, i teraz mnie Witek zaskoczył i faktycznie w zasadach nie ma e, e, gazu Adamantium Skal, a jestem w stanie sobie dać rękę uciąć, że on ostatnio... Może, może kiedyś miał. Mówisz o czwartej edycji, Karol. Kurde, po prostu, aż teraz... Kiedy być... ostatnio kochasz, czwartej był chyba, nie? Chyba tak. I tam po prostu ma Adamantium Skal. miał Adamantium Skal, które albo mu dawało, że mógł robić chyba edbat się to nazywało, że po prostu podchodził do gościa pisz, i mu dawał, albo miał im wóla, albo jedno i drugie, nie pamiętam. Po prostu w tym momencie On nie ja miał już, też jakiegoś ja pilota, czy coś takiego? Nie, ja tego ubranego sztandarowego. Jest to lucky stick w tym, w kodeksie Orku. Ja już głupieję panowie, ja po prostu. To za dużo edycji. <laughs> nie no, ja, ja, czekam z, ja czekam na 8. Jestem takich, takich tam zasad, które się odzwierciedlają gdzieś, albo się nie odzwierciedlają, jest po prostu milion. Natomiast jakby mnie brakuje w czterdziesty tego takiego zróżnicowania, żeby na przykład właśnie, ponieważ Ork jest takim twardym. Działkiem, którego trudno zabić, można mu odrąbać nogi, on nadal żyje, można go przepowić na pół. 5 plus i staje. nadal powinien mieć nie, nie, powinien mieć po prostu tafnyznie z piątkę i jakąś filną pęt standardowo, bo ork jest takim stworzeniem, które właśnie, tak jak Gazgul wcześniej wspomniany, dostał w łeb Boltem, który mu rozsadził pół czaszki, ale mm. to mu nie specjalnie przeszkadzało. No w, w w to, to wiesz, dystansji. nawet jakby ca wszyscy Orkowie, wszyscy Orkowie, nie Greczyny mieli e, Filnopena 6+, przykładowo, no całą armię, Iron To ze na... na... Ion... Space Marinami też, no bo mamy przykłady z książek z różnych źródeł lafowych, gdzie na przykład Space Marinowi ostrzeliwuje rękę albo nogę, a on dalej ma wartość bojową, tak? No może, nie wiem, ws mu można było obniżyć o jeden. Ale to byś musiał tak... taki makro management robić przy modelu. Tak, rzadze. tak, no i musieliby mieć co najmniej dwa lundy, tak i tak dalej. Owszem. Ja, hmm. jestem, ja jestem, ja mam nadzieję, że to właśnie zostanie zmienione w ten sposób, że zostanie zwiększona ilość łundów, zostanie zróżnicowany pancerz, bo tak jak mówię, teraz w zasadzie to 2 plus na 2 plus. czy to cover, czy armor, na, żadna różnica, a 2 plus się rzuca, sejwy, tak? Mało kto, mało kto bierze jednostki, które mają innego sejwa. Znaczy, no bo kompetetywnie, tak mówimy. Tak, no, więc, więc, to, więc to, jest, to jest moim zdaniem problem, a nie wszyscy mają super przecież pancerze i są tacy super trudni do e, zabicia, no nie powinno tak być. Hmm. Tak, tak. Także tak, to chyba tyle, co nam przychodzi do głowy, jeśli chodzi o kontrazasady, kontra zasady, jak to, jak to jedno z drugim współgra. Chcielibyśmy słyszeć w komentarzach od Was, jakie może Właśnie, wymyślcie. Czy macie, czy macie jakieś motywy, które Wam się podobają, nie podobają w zasadach modeli i postaci, dlaczego. Podajcie nam przypadek, chętnie sobie poczytamy. I to w sumie tyle w tym dziale, zakończymy dzisiejszy podcast rozmową o tych, o tych modelach i zasadach. Dziękujemy Wam bardzo za słuchanie, było nam bardzo miło. Tak jak mówię, ja tu chyba jestem najbardziej zadowolony z tej czwórki, bo, bo ja. ostatnich No pod Twoją armią modele, tak, nie? No. Tak, tak. Też jak bym, jak wiesz, stary, też bym maślił spodnie jakby do Nightlordów, tak, za, nagle, nagle, wiesz, spodnie. jakiś charakter wyszedł do czterdziestki i tak oczywiście. dalej, nie? Także tak, no słuchajcie, cały czas utrzymuje się tendencja, że Games Workshop robi ciekawe rzeczy i te rzeczy co najmniej jakąś grupę ludzi zadowalają. Zobaczymy jak to będzie szło dalej. Zobaczymy jak wyjdzie Shadow War Armageddon. Na razie jest bardzo dobrze. Jeszcze odnośnie czegoś, co rozmawialiśmy wczoraj, informacja została potwierdzona, że games Workshop bardzo dobre ruchy, naj, najprawdopodobniej została potwierdzona informacja, że e, małe sklepiki, które sprzedają te wszystkie nasze FLGS-y, będą mogły sprzedawać online, co spowoduje spadek troszeczkę cen. Tylko nie, by też będzie minimalna sugerowana cena. Nie będzie minimalna sugerowana cena, tylko że minimalne obniżka, maksymalnie 15% mogą niżyć od ceny, którą GW sprzedaje. Więc, no, tak, tak. In, in, inaczej. Więc to co jest coś, co ze szwagą rozmawialiśmy tak, powiedzmy, prywatnie, że jeśli by coś takiego weszło, to może być wojna cenowa. No nie będzie wojny cenowej, bo maksymalnie już obniżyć. To jest do, jakiś pułap, do którego tak? mogą wejść. To ty... jest 15%, jeśli obniżą ceny, którą GW sobie żąda, to i tak yy, te nasze sklepy będą i tak zarabiać na tym, więc to jest... Bo to jest tylko ten, yy, to obniżenie 15% dotyczy tylko sprzedaży online. Tylko Natomiast w sklepie nadal mogą sobie obniżać jeszcze niżej, póki im się to opłaca. Tak, tak? Dopóki im się opłaca. Także, ale to chodzi o to, żeby utrzymywać, żeby online nie było tak, że jakiś Janusz Stefanem, czy jakimś tam Henrykiem sobie założą maksymalnie. Zarabia złotówkę na modelu, tak? Tak, jak już znam osoby, które tak zarabiają. No więc... jest jeden sklep w Łodzi, tak? tak. I po prostu wyniszczają konkurencję tym wszystkim. No więc to jest bardzo dobry. Dodatkowy dobry ruch jest to, co gdzieś tam słyszeli, zasłyszane było, że nie pamiętam gdzie, że na konwentach, których, czy nie na konwentach, tylko na targach, gdzie płaka po się Games Workshop jak kiedyś robili prezentacje, to są nasze produkty, po prostu to będziemy... Nie bierzcie urlopu tam, nie wiem, kiedyś, bo wypuszczamy coś dużego na przykład. Teraz pierwsze co, jak jest prezentacja panel z to jest, słuchajcie drodzy sprzedawcy, którzy sprzedajecie nasze produkty i dzięki Wam zarabiamy, co możemy dla Was zrobić? Co byście chcieli? Jak możemy Wam pomóc? To nie chodzi o budowanie historii Flafu czy jakieś modele, tylko po prostu co GameSpot tak, games może zrobić dla, dla handlujących. Czyli na przykład, nie wiem, jakieś, tak jak teraz widzimy, z tym yy, Shadow, tak, no Shadow War yy, będzie tak, że jest yy, no, pakiet promocyjny, w którym każdy dostanie jakąś tam opaskę na rękę, no, jakieś, yy, jakieś tokeny, karty postaci. To są wszystko duperele, ale to cieszy graczy, nie cieszy kolekcjonerów. Tak? Mhm. To są takie właśnie bardzo fajne rzeczy, które które są miłe, że kupujemy towar i dostajemy coś ekstra od, od producenta. Wiemy, że towar jest tani i że można by go sprzedać jeszcze razy tani, ale wiemy, jak to jest. Mm -hmm. Także cieszy nas po raz kolejny, żeby <śmiech> zabić argument, że tylko siedzimy tutaj i narzekamy. Bardzo nas cieszy kierunek, w którym GW zmierza i w którym zmierza nasze hobby. Także rewelacja. Dzięki za uwagę. Trzymajcie się. Żegnają Was Vincent, Witek, Zigi i Szwagier. Na razie. Na razie. Trzymajcie się. No kurwa nie nagrywałeś. Nie wiesz <laughs>